Witam Fantasmagieria podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Ja nazywam się Damian Pawłaka-Dachman i ze mną jest Piotr Spychała. Dzień... Taka, doktor Juden. Kurcz, nikt zawsze ma ten problem. Zawsze ci wchodzę w pulsowanie, a niestety, nie w zacząłem... Nie, bo ja zrobiłem taką pauzę, ale właśnie mogłem szybciej to. <śmiech> nie jestem w stanie wymierzyć jakoś tak. Chyba rzadko nagrywamy <śmiech> i dlatego. <śmiech> a to też no. jest ten internet, nie, że twarzą w jest zupełnie inaczej, nie? A, Tak, bo można sobie dawać inaczej. znaki w studiu radiowym przynajmniej, tak? Nie ma tego problemu. No właśnie, ale jest to taki intymny, intymna atmosfera rozmowy telefonicznej. Tak, tak, tak. tak. Troszko, troszkę lepszej jakości. Wszyscy żartują, że nago nagrywają, albo coś takiego. Oczywiście mm. jesteśmy w pełni ubrani w garniturach. No prawie, że ja jestem w, w, w bardzo bardzo koszuli w ogóle, tak. Jestem przygotowany na spotkania biznesowe dzisiaj po południu. No, więc generalnie <laughs> po razie, odcinek 321, to, to dodam. I e, w tym samym momencie, jak, no właściwie no, prawie w tym samym momencie, no nie, historia nam, nam wybaczyć, że, że parę dni się y, y, spóźniliśmy, no, w ogóle musimy pogratulować nas o tych wspaniałych zdjęć Plutona. Wreszcie. Wreszcie widzimy planetę. Znaczy nie planetę. Nie planetę to nie to smutne jest, że zostało. Planeta karłowata, jak to niektórzy mówią, albo tak. planetka, planeta albo Ida, tak? Ten obiekt, Czy który nie? kiedyś był dziewiątą planetą układu słonecznego. Teraz jest ten. Jak Ci się podoba jako, jako profesjonalnemu fotografowi? Nie, no, zdjęcia są y absolutnie przepiękne, ja to się zgadzam. Naw widziałem już mnóstwo przeróbek oczywiście w internecie, bo zaraz się. Zaraz się... Ludzie za to wzięli. Mm -hmm. Memy od, od psa Pluto po planety trzymającej serduszko i takie tam. Mm -hmm. <gulanie>. Generalnie widać, że ludzie mają dużo wolnego czasu. To poniekąd mm -hmm. jest dobre. tak? Biorąc pod uwagę, jak wszyscy jesteśmy zapracowani, cały czas się podkreśla, że jesteśmy przepracowani, to jest tak. dobrze jest dobrze sobie tak spojrzeć na takiego nine gaga i zobaczyć, że jest to na ludzi, którzy mają absolutnie za dużo wolnego czasu. Tak. Albo inaczej, przeznaczają go na takie głupotki, ale to jest potrzebne. To jest potrzebne, bo... Mhm. Ale fascynujące jest po prostu, jak... Chociaż trochę to, powiedzmy, jesteśmy w, tyłu z... w tyle za, za pisarzami science fiction, za, za, za tą wizją, która powinna już być w 2015, już powinniśmy właściwie kolonizować Plutona. Ale to, że jednak udaje się takie rzeczy robić, nie? Że gdzieś tam na, na, na, na samej krawędzi nie Układu Słonecznego jest mała sonda, która przesyła nam zdjęcia technologią sprzed 20 lat, można powiedzieć. W zasadzie tak. I że... I, i że to wszystko yy, no, działa, funkcjonuje, że, że bo, bo słyszymy o tych takich przypadkach właśnie to wspomniany SpaceX, który gdzieś eksploduje, nie mogą wystartować tą rakietą, a tu mamy no jednak nie dość, że doleciała, to jeszcze zrobiła zdjęcia. Przesłała? Wiem, że w jakiejś takiej lepszej rozdzielczości te zdjęcia dopiero później będą wysłane. Bo znaczy one zostały jednakke... już wysłane, tylko jeszcze nie doszły z tego, co ja wiem. Aha. Bo było, było bo to jest taki poziom po prostu kilobajtów na sekundę, czy nawet kilobajta na sekundę. To po prostu leci przez, przez jakieś, ty... no nie, nie pamiętam czy tydzień, czy nie cały tydzień, ale zanim, zanim od momentu wysłania do, do momentu dotarcia na Ziemię, to, to, to mija właśnie jakieś pięć dni, czy coś takiego. Także, wiesz. W ogóle nie wiem, czy słyszałeś ten, ten news, który zelektryzował oczywiście graczy, że na pokładzie właśnie tej sondy New Horizons jest zmodyfikowany procesor, który był wcześniej w PlayStation 1. Ach, właśnie chciałem zapytać, czy Xbox czy PlayStation, bo to zaraz ten. <śmiech> Ciekawe, w co grają tam, nie? PlayStation 1, <śmiech> nie wiem, Final Fantasy któreś? <śmiech> <śmiech> dokładnie, dokładnie. E, no, e, a Pietrze, co tam u Ciebie w ogóle słychać? E, widzę, że otworzyłeś stronę nową, e, PeterSpy.net. Tak, tak. Powoli się, powoli wychodzą z inicjatywą już jako fotograf. To znaczy, nie wiem, hmm. nie, nie jestem pewien jeszcze, jak szybko uda mi się przejść na um, taki pełny profesjonalny na taki, na, w sensie zawodowy. Tak, znaczy na pełen, na, pełen, na pełen etat, bo zarabiać to ja już zarabiam na tym. Bardziej, bardziej w zasadzie, znaczy częściej w Żeby branży utrzymać tak w, w branży tak. filmowej. Znaczy w sensie no, no. w sensie mamy z, ze znajomym taką inicjatywę um, i on ma już dłuż, troszkę większe doświadczenie. Z tego, co pamiętam, to w, w okolicach 4-5 lat. Mhm. A ja zacząłem u niego jako drugi kamerzysta. No i przez ostatni, ostatni rok mniej więcej się docieraliśmy. Bardzo dobrze nam się współpracuje i myślę, że to, że to będzie trwało dalej. Dosyć dobrze się uzupełniamy jako taki dwuosobowy zespół. Mhm. Um, i, za, i, to, I to są normalne zadania, to są normalne zlecenia, które, które wykonuję w, płatne. Pierwsze sesje zdjęciowe też już mam płatne, mhm. natomiast no to jeszcze nie jest coś, co by pozwalało się utrzymać w 100%. Na razie mam mniej więcej tak moce przerobowe podzielone 50-50, to znaczy 50% czasu przeznaczam na tłumaczenia. Ograniczyłem mhm. sobie w zasadzie pracę dla, tylko dla jednej firmy w tym momencie, mhm. a resztę czasu przeznaczam albo albo właśnie na naukę, albo na, na, na, na to po prostu na pracę, na planach zdjęciowych, na planach filmowych, no i na inwestycje w sprzęt, jak wiadomo. Mhm ale tak w, tak w bardzo tak, takim starym stylu e, rozpocząłeś karierę, bo ani cię na, ani na fe, Facebooku, przepraszam, czy, czy na YouTubie nie emitowałeś tam tysięcy filmów i tak dalej, tylko po prostu od razu tak, wiesz, e, e, profesjonalne rzeczy, tak w tym sensie, że już konkretne. Nie? Ale wiesz, że to powstało w ciągu... rzeczy dla siebie. Tak, znaczy to powstało też jakby z... To, co tam jest, ten skrót z portfolio, to jest... Um czy takie szybkie, podręczne portfolio, jak to się mówi, mhm. a to jest de facto skrót z kilku lat pracy. To, to niestety nie było tak, wiesz, mhm. nie było tak hop i nie ukrywam, że miałem z tym problem, dlatego, że um, wiadomo, że z każdym rokiem jakby, jak się, um, no, ten poziom powinien rosnąć. Jeśli ten poziom rośnie, to potem jest problem z tym, żeby uwzględniać na przykład portfolio rzeczy, które zrobiłeś nawet dwa czy trzy lata temu. A stąd mm -hmm. ten zbiór obrazów jest taki mały, bo chciałem zachować jakiś, no powiedzmy, w miarę jednolity poziom, a poza tym chciałem też, ponieważ wi wiadomo, że jak kupujesz sobie lustrzankę, czy w ogóle jak zaczynasz działać, jeśli chodzi o zdjęcia, to, to dużo eksperymentujesz, I robisz trochę fotografii sportowej, tu jakimś znajomym robisz zdjęcia, trzaskasz jakieś lanszawciki, chociażby po to, żeby poznać po pierwsze funkcję aparatu, po drugie, żeby zobaczyć jak on się zachowuje w takich, a, a nie ta a takich sytuacjach. O, I pomyślałem, mm -hmm. że umieszczanie tego wszystkiego nie ma sensu, dlatego że mm, portfolio jest przede wszystkim dla ludzi, którzy chcą zobaczyć, czym ja się zajmuję, czy czym chcę się zajmować. O, może tak, bo to jest ważne, zwłaszcza jakby wiesz, w początkowej fazie. A w momencie, kiedy będziesz pokazywał dużo landshaftów, to, to ludzie ci będą zatrudniali do fotografii krajobrazu. Ja na przykład nie mam ochoty specjalnie robić takich rzeczy. <śmiech> A, dlatego, dlatego starałem się skupiać jednak na takiej fotografii bardziej reportażowej i portretach, bo to jest coś, co mnie kręci najbardziej. Mm -hmm. To wów. Życzę sukcesów, jak to się mówi, bo to wiadomo, że robić coś, co się, co się bardzo lubi i jeszcze móc z tego utrzymać, to jest marzenie i każdego. To jest taka stara, to jest, to jest, wyświetlana to jest, to maksyma. To jest taka pisza, ale... ale to się sprawdza. Znaczy, spra tak samo jak sprawdza się to, co jest de facto statystycznie potwierdzone, czyli to, że w, mhm. człowiek na zachodzie, mam nadzieję, że możemy się już trochę traktować jako zachód, zmienia ścieżkę kariery. Zachód-wschodniej Europy. zachód tak, jesteśmy Zachodem wschodniej Europy że człowiek zmienia przynajmniej raz ścieżkę zawodową tak w sensie o 180 stopni. Mhm. A no tak. W sensie... Szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy na przykład wiele, wiele zawodów po prostu znika. Ja już nie mówię o takich klasycznych zawodach, wiesz, takich rzemieślniczych, mhm, arty... artystyczno-rzemieślniczych. No, bo zawodne fotografa to też jest ciekawa, ciekawa rzecz, dlatego, że kiedyś po prostu po pierwsze sprzęt kosztował. Tak, no to był, po to drugie, była rzecz zarezerwana dla Elis, no nie czarujmy się. Po drugie to, y, wiesz, przez to, że była klisza, no nie, i to musiałeś. albo to, to, to jeszcze dzisiaj widzimy na przykład, czy jak na jakichś filmach, czy w jakichś tych, że fotograf robi tysiące zdjęć, po prostu mu tylko w, e, taki profesjonalny gdzieś, który robi w studiu, prawda, jakąś sesję, to tylko mu podają, wiesz, asystenci nowy aparat, nawet, nie wiesz, to nie jest tak, że on sam, sam klisza zakłada i tak dalej, od razu mu dają nowy aparat, dlatego, że jest tysiące zdjęć, które musi trzaskać, a w dzisiejszych czasach, kiedy to się wszystko tak y, y, nie, jak bym o, no, po prostu nie kosztujecie dużo. Tak, wiesz, Cyfrowy aparat dobra jakości to, to, to, to, to, to nie jest taki duży koszt. Karty pamięci są coraz najczęstsze, więc takie trzaskanie tysiąca zdjęć wcale nie jest kosztowne. I nagle się okazało, że y, ludzie doszli do wniosku, że i to tak, nie, no, chyba nawet kiedyś o tym wspomnieliśmy, na przykład wielkie gazety, którzy mieli normalnie etatowych fotografów, zdecydowali, że na przykład my ich nie potrzebujemy, nauczymy naszych dziennikarzy korzystać z iPhona w sensie, jak robić ładne, dobre zdjęcie na iPhone'ie. I, I wiesz, i to jest, to jest to że po prostu pewne rzeczy, no nie jakby. Tak, wiesz, to znaczy e... powiedzmy, to jeszcze jest taka. Są wypierane przez, przez technologię, tak. Bo. no technologia niestety ma to do siebie, że jeśli nie jesteś na bieżąco i to jest też problem wielu klasycznych fotografów, bo jak oglądasz na przykład tak. e, jak oglądasz na przykład właśnie filmy dokumentalne o fotografii, to tam są zwłaszcza ci, ci fotografowie starej daty jeszcze, jeszcze e, na przykład przedwojenni czy, czy powojenni, a e, takie już starsze różniki, to oni właśnie są bardzo przywiązani do takiej mitologii. Że, mm. że klisza jest lepsza, że, tak. że że technologia wszystko psuje, że to nie ma sensu. A tak naprawdę z fotografią jest dokładnie tak samo jak z zawodem lekarza. Znaczy w momencie, kiedy jesteś na bieżąco to no niestety jesteś wypierany jakby przez tych, którzy chcą się uczyć non-stop. Um, mm -hmm. To samo jest wiesz, to samo jest, to jest niestety z wyborem jakby mm, z wyborem specjalizacji. Tutaj też są to, kiedyś, kiedyś można było być na przykład fotografem krajobrazu przez całe życie. W dzisiejszych czasach jest to w zasadzie niemożliwe, dlatego że e, przy takiej wszechobecnej e, przy takiej wszechobecności e, fotografii stokowej nikt nie będzie cię wysyłał tak. na platformę wiertniczą gdzieś w, nie wiem, e, no, na jakimś morzu w, w momencie, kiedy może sobie to zdjęcie kupić za 25 dolarów na, wiesz, na no, iStock no, foto, foto... Tak, i tak w ogóle ta ta fotografia stokowa, tak jak mówisz, ona, ona właściwie zabiła, znaczy ja ja to tak mówię dlatego, że dużo na przykład artykułów jakichś newsów, no nie lokalnych, które, które gdzieś tam w, nie wiem, powiedzmy nie w mieście, w którym mieszkam, no nie się dzieją, wiesz, czytam, no nie coś tu gdzieś był jakiś wypadek, tam coś się wydarzyło i tak dalej. I ja liczę, no nie, że na przykład będzie zdjęcie z tego miejsca. Nie w sensie, że jak to jakiś, wiesz, chcę zobaczyć jakiś, jakąś krzywdę. Tak czy coś, coś takiego, to po prostu tak, no zdjęcie z tylko miejsca. jakieś stokowe zdjęcie na przykład z napisem garda, albo, albo jakiś zdjęcie to jest miejsca dziwne. i to jest. I, i po prostu masz tylko tekst, tekst który mógłby napisać komputer. Uh -huh, w tym uh -huh. sensie, że wiesz, że e, nie ma tam nic w, poza taką treścią, że wiesz, wpisujesz pewne rzeczy, a reszta słów czy jakichś zdań to są tylko takie ozdobniki, które, żeby, żeby nie było tak, żeby to jest telegram news, wypadek, taki taki adres, tyle i tyle osób na przykład, nie wiem, rannych to i to się mógł przy, być przyczyną, no nie? I z takiego telegramu, który możesz powiedzmy w jednym zdaniu zamieścić, nagle, wiesz, komputer robi ci jakiś taki art, artykuł, no nie? I, i, I wiesz, mi się wydaje, że niektóre, niektóre strony pewnie nawet tak funkcjonują, no nie? Tylko, że... To w sensie, że już oczywiście powiesz, to jest minimalizowane, bo jednak dobry, dobry autor na stronie to jednak nadal jest coś, co przyciąga, a nie, a nie po prostu kwestia newsów. Ale a propos takich newsów właśnie i tych do takich smutnych historii, to zmarł 11 lipca Satoru Iwata I my generalnie nie jesteśmy wielkimi jakimiś fanami Nintendo, nie, nie wyznajemy tego kultu. Natomiast niewątpliwie Ale... jest, to, jest, to, jest, to, jest to duża strata. To znaczy, widać, że um, Nintendo jest taką, dla mnie, dla mnie Nintendo jest firmą taką bardzo dziwną, w sensie ja się nie identyfikuję mhm. specjalnie z tym, co oni robią ani w warstwie gier, ani w, um, jeśli chodzi o, um, o filozofię, jakby. To znaczy, mhm. bardzo mi się na przykład nie podobały ich e, zagrania, jeśli chodzi na przykład o YouTube'a, o to, że, że YouTube, YouTuberzy mieliby płacić na przykład. Bo pamiętam, że był taki negatywny PR w pewnym Tak, momencie. tak, tak. Myślę, że tak filozofia chyba to, ten inny świat, um, te Japonia. I wiesz, i, i, i, i nie ukrywam, że ten Nintendo Direct, no widać, że, że, że, że mają fantazję, natomiast natomiast mhm. e, oni tak bardzo wszystko chcieli robić po swojemu i to pod, pod tym względem e, jest... E, no, to jest, jestem w stanie to uszanować, tak że, że oni mieli swoją wizję, niekoniecznie taką, która by mi odpowiadała, natomiast, natomiast niewątpliwie była to mhm. silna, indywidualna wizja i Wata tak. niewątpliwie miał tutaj e, duży wkład w to. W ogóle to, co jest wyjątkowe, w, w, było w Iwata-san, jak to się ładnie mówi, pan, e, panie, panie, panu Iwata, było to, że on on był człowiekiem, który on wszystkie te szczebla, zanim on został e, prezesem e, Nintendo, on, on przeszedł przez te wszystkie drabinki e, e, kariery prawda, w firmie i to pozwoliło mu nie tylko zrozumieć, jak to wszystko działa, ale też właśnie to jest fascynujące, że e, to, to się oczywiście zdarza, bo na przykład e, są firmy samochodowe, w których po prostu mechanik zaczyna gdzieś tam od, od Praca na, na, na, na taśmie, a 20-30 lat później może być prezesem. Oczywiście są takie przypadki, ale właśnie chodzi o to, że to jest człowiek, który rozumiał gry, który, który tworzył gry, który zna, znał się na, na, na, na, na, na programowaniu i tak dalej. Wiesz, to był taki, taki taka człowiek instytucja. Aha. Jak y, ogląda się na przykład te filmy właśnie Nintendo Direct ostatnie to, to widzisz człowieka w garniturze, który tam po prostu siedzi, ogląda nową Zeldę gdzieś tam jakieś w, robi unboxing'i w białych rękawiczkach, to, to wiesz, to wszystko jest takie oderwane od tego, wiesz, że jakby zapominasz, że ten koleś, który odszedł w młodym wieku, 55 lat, kurczę, to jest... To, no, to jest bardzo młody rak, to nie, to jest bardzo Rak, młody rak to jest jednak straszna straszna rzecz, że po prostu miał, miał w sobie, wiesz, nie tylko tyle właśnie wiedzy, energii i tak dalej, ale no, no, były wyjątkowe. Dlatego, no, jak to się widać nie, w smutna, smutna sprawa. Tak z fan drogą a propos takich anegdot typu od, od jak to się mówi, od um, najniższego pracownika, tak, pracownika najniższego szczebla do, do prezesa, to mhm. a, nie wiem, czy znasz taką anegdotę o a, takim pewnym bardzo zdolnym mechaniku, a, który kupił sobie, a, który kupił sobie samochód marki Ferrari. Tak? A, I nie podobało mu się kilka rzeczy w, w tym samochodzie. <laughs> I był na tyle, na tyle um, jakby pełen pomysłów i energii, że postanowił się umówić na spotkanie z samym prezesem, z Enzo Ferrari, żeby mu powiedzieć, <grym> e żeby mu powiedzieć e co co, jest, co nie jest nie tak i co można byłoby, mu co, co można byłoby usprawnić. Tak? Natomiast no i do tego spotkania koniec końców, ja już nie pamiętam, chyba doszło, bo, e bo Enzo Ferrari powiedział mu, że chłopie, co ty możesz wiedzieć, nie umiesz prowadzić tego samochodu, ty jesteś tylko mechanikiem od traktorów. A wiesz, jak się nazywał ten mechanik? Nie wiem, Ursus. Ferruccio Lamborghini, proszę pana. No tak. Lamborghini jest najbardziej bardziej Oczywiście nie wiadomo, czy kiedykolwiek w życiu będziemy stać na taki samochód. No, ale poglądać może. E... Zawsze ten, zawsze, jak będziesz chciał się wybrać na przykład gdzieś, poglądać takie samochody, to masz przynajmniej jedną osobę, która chętnie z tobą się wybierze, jak nie dwie. I mam okay. tutaj na myśli Grzesia Więc... oczywiście, którego pozdrawiamy. Więc teraz dajemy cześć e, Satori i Wacie. A dla przeciwwagi Inna taka już chyba radosna informacja dla wielkich fanów. Jade Raymond. Zawsze się śmieję, że każdy news od Jade Raymond to jest, dobry, to jest dobry powód do tego, żeby pokazać jej zdjęcia. I zawsze te zdjęcia wyglądają po prostu rewelacyjnie. W się zdjęcia, no bo ona jest one zawsze w, w, ma pięknie rozrobione włosy, makijaż i tak dalej. No wiadomo, ona była przy, I zapominają. Tak. Tak, I gracze zapominają, jaka jest treść newsa. Ważne, że jest Jade Raymond. I ten i nie wiem, czy, czy e, kojarzysz. E, coś się ostatnio wydarzyło? Niestety nie, ale ona była prezesem w Montreal, dobrze pamiętam? Czy... Tak, i, i, i znowu było cicho o niej. wiesz. I no wszyscy, już od dawna pracowali ty, na tym, że, że nie ma zdjęć i trzeba było sobie, nie. wiesz, wchodzić na Google Image, żeby żeby znaleźć jakieś nowe zdjęcia Jade. Albo na przykład ewentualnie śledzić ją na Twitterze. Ale okazało się, że EA miało plan związany z J Raymond. J. Raymond. E, tworzą studio w Montrealu. I to studio na razie jest w fazie, jak to ładnie teraz się mówi, e, spotyka się często z, z tym określeniem inkubacji. E, tak, no to jest to popularne takie określenie w, w sensie biznesów startupowych, tak? W sensie, tak. A, to jest bardzo modne Więc określenie. jej montreal, właśnie, tak. Tak. montreal a też właściwie Motiv Studio, to jest nowe miejsce, które, które którym teraz dowodzi Jay Raymond i kwestia jest taka, że na, na razie nic nie wiadomo. Znaczy, wiadomo, tylko, wiadomo tylko jedną rzecz, że, że studio powstało i oni zajmują się jakąś grą, którą, mieli robić, um, którą miało robić chyba Visceral Games, albo robią ją, ją tak. z Visceral Games. Nie, Visceral Games to istnieje jeszcze? Bo ja już nie pamiętam. Wydaje mi się, że tak, bo ostatnią grą Visceral Games, którą na zrobili, to Space był ten, któryś... Hardline, nie, A, Hardline, Hardline. Battlefield. To, był, to było to, co się zaliło. Wydaje mi się, że to oni w takim razie razem, w zespół, w zespół, jak to się brzydko mówi, robią jakąś grę w uniwersum Star Warsów. Tylko jeszcze nie, jeszcze nie ma tytułu. Mhm. No i, i z tego, co, co, co wiadomo, Motive Studio będzie współpracować z, z BioWare. Ja nie wiem, znaczy BioWare oczywiście nie jest tak, że gdzieś mają biuro blisko siebie czy coś w tym stylu, ale jest, ja jestem ciekawy, czy, czy, czy na przykład być może to już jest potwierdzone i jestem trochę spóźniony z tam, czy na przykład to nowe studio, Motif, Studio będzie zajmować się jakąś grą z uniwersum Star Wars i to będzie gra, która będzie gdzieś tam w wielu aspektach przypominać na przykład, nie wiem, Mass Effect, ale gdzieś przyda się to doświadczenie związane z, z, z tworzeniem, wiesz, Assassin's Creed'a, że to, to może JJ odnieść więc to będzie bardziej taki Wyobraź sobie na przykład taki Mass Effect z otwartym światem. Nie. Och. No, w, w, w sensie, wiesz, masz kilka planet, ja bym chciał zobaczyć Ach, to Ja Nienawidzę to miasto, otwartych no nie. światów. Zawsze, zawsze jak są robione otwarte światy, to i, idzie za tym uproszczenie i homogenizacja i um, wrzucanie na siłę ton pierdół, które mają jakoś zająć gracza po to, żeby no tak, ale wiesz przy odpowiednim nie takim ma składzie, takiego wieś, nakładu. Nie ma takiego nakładu cała, cała seria Assassin's Creed jest tego dowodem, że nie ma takiego nakładu finansowego. Oczywiście, znaczy, ja, ja nie jestem wielkim fanem e, e, e, e, tych ostatnich gier, mimo wszystko e, Assassin's Creed, więc ja na przykład nie będę tutaj używał argumentu, że przecież właśnie tak mówisz, że no nie, że Assassin's Creed tutaj e, nie spełnia tych warunków, ale jednak Rockstar i GTA e, seria GTA to jest taki właśnie jak po prostu no to jest chyba ta siła tego, wiesz, potężnego studia, du duże doświadczenie i niesamowitych pieniędzy, które są w to ładowane. No tak, ale właśnie to wiesz, to jest, zobacz ile, to, ile zajmuje zrobienie takiej gry, tak naprawdę. No, no. To, ale to, to, nie, to nie jest, to to nie jest, to jest rok jest rocznie. Wiedźmin 3. No, ale to też nie jest rok rocznie, tylko to jest co 5 lat na przykład, tak? No nie, nie, nie. Ja tu, ja tu nie wyobrażam sobie, żeby nagle EA yy, chciało stworzyć właśnie markę, która będzie dojść co roku jakąś nową interacją, ale... Yy, ja myślę, że, ja myślę, myślę że EA by chciało, tylko pytanie właśnie, co wymyślą. Hmm. No, oni sobie zdają sprawę, że po prostu nie da się e, takiego modelu zastosować i już e, nawet Ubisoft e, postanowił odciążyć tą główną swoją markę, Assassin's Creed, nie? Mimo, że jednak nadal co roku powstaje nowa część, to jednak e, przypominają, e, wiesz, e, strasznie rozbudowali, e, czy rozbudowali, zainwestowali i, i, i dwie ostatnie gry z serii Far Cry pokazały, że to mogą być naprawdę dobre tytuły, w tym sensie, że to nie, nie jest tylko tytuł z jakąś tam spuścizną, tylko dodajemy wiele nowych rzeczy i pokazujemy graczom, że my, my wiemy, czego chcecie. A dwa, że właśnie jest go, ten Ghost Recon nowy. Ghost prawda, Recon mi się to... zupełnie nie podoba, to już jest w ogóle coś dziwne. To jest w zasadzie Just calls. Tak, tak, tak. Że zaryzykowali z, z Watch Dogs, co, które im się we, na pewno zwróciły na pewno na tym zarobili, mimo że yy, yy, pewnie liczyli, że Mogłoby to być, że mogłoby to być większy sukces, ale oni to wydaje na każdą możliwą platformę, bo to jest i na Wii U, i na stare konsoli, ten i na nowe pod... konsoli, na PC I, I kto wie, czy na przykład na komórki coś jeszcze nie wyjdzie, ale A, kto Assassin's wie. Creed prędzej wyjdzie na komórki, bo to jest jakaś taka wersja... Wyszedł, wyszedł. Um, taka, która przypomina trochę Mark of the Ninja, czyli nie wersja, tylko, ta, tylko taka osobna platformówka jest robiona, całkiem ładna, natomiast wygląda po prostu... Jak... Tak, ten chi in China. Jak, jak, jakoś że... tak, w każdym razie wygląda na mocno jest właśnie z tej platformówki, które robi Client Entertainment i nie tylko. Tak, tak natomiast mhm. wygląda przyjemnie no i może to jest też jakiś może mimo wszystko taka, takie rozmienianie na drobne nie będzie wcale takim złym pomysłem bo przynajmniej szukają jakiś, szukają w ogóle jakichś źródeł inspiracji szukają jakiś, jakiś odskocznik, bo mają powiedzmy, mają jakiś symbol mają znak towarowy, tak, na którym coś można zrobić tylko pytanie właśnie mhm. jak bardzo jak bardzo puszczą te wszystkie ograniczniki, które ich trzymają I właśnie, bo EA, jak puszczą wodze to jak to fantazji mówi... to wiesz, to jest szansa, że, że coś z tego fajnego wyjdzie no bo i jej wygrało los na loterii, z tym, że właściwie Disney oddał im całkowicie kontrolę nad, nad, nad, nad, nad tworzeniem gier ze świata, właśnie Gwiezdnych Wojen. I już widzieliśmy i Battlefront, i już widzieliśmy jakieś zapowiedzi, jakieś gier strategicznych i tak dalej. To będzie mnóstwo. Jakaś karcianka też ma wychodzić w, Zapomniałem tytułu, ale chyba wspomnieliśmy o tym jakiś czasem, więc e, w, w, w, o, jeśli, jeśli chodzi o E3, tam, chyba, tam, to było też zaprezentowane, więc będzie tyle rzeczy ze świata Gwiezdnych Wojen, e, że na pewno e, EA zarobi na tym krocie. Jednocześnie właśnie chciałbym, żeby ta nowa gra oddzielna mod właśnie nie była e, e, z, e, jakimś tam e, nie wiem, odszczepem tego, prawda, że musimy robić Gwiezdny, e, gra Gwiezdnych Wojen w klimacie asaszyńskim, tylko rzeczywiście Pokazali coś nowego, ale na, w tym momencie możemy sobie tylko, tylko spe, spekulować. E... Myślę, że więc... jeśli, gen... jeśli mia, mia, miała być w miarę taką bezpieczną ścieżką, to ostatnią jej m, tak naprawdę największą produkcją to był Sprinter Cell Blacklist i to była dobra gra. Ona była moim zdaniem hmm. trochę za długa i za bardzo tak rozważąca się na boki, w sensie tych tak. misji pobocznych mi się tego absolutnie nie chciało robić, a szkoda, bo one były fajne, tylko po prostu ta gra wymagała ode mnie dużo więcej czasu, niż byłem jej w stanie poświęcić. Mm. Znaczy jest, bo tak sobie doczytałem parę wiadomości i wygląda na to, że rzeczywiście J.M. on będzie jakby szefem właśnie tego e, oddziału, e, czy właściwie tej, tej, tego studia Visceral Games, tak, i e, że jednak mogą pracować nad jakąś grą akcji ze świata Gwiezdnych Wojen. Nie wiem, czy taką postać Amy Henning. Mm. To jest, to jest autorka, czy taka, wiesz, jak, jak, to, jak to nie mówią, że taka moc sprawcza, wiesz, ta siła to e, kreatywna, zresztą tak tłumaczę z angielskiego prosto. No creative creative force, force, tak, właśnie tak. <laughs> e, która, która stała za, za fabułą i za, za wieloma elementami e, serii Uncharted, tych pierwszych uh -huh, trzech uh -huh. części. Swą drogą widziałem to I... demo grywalne. Więc, tak o, jak... więc. E, to może być coś ciekawego, że to, y, dlatego, że jakat, jeśli chodzi o fabułę, bardzo Anszarto lubię. To jest to jest dla mnie coś, co, y, y, co przytrafiło się wyjątkowo, wiesz, w dobie tego, y, co, co zwykle się pojawia w grach, jeśli chodzi o fabułę, gdzie ona jest jednak rzeczywiście tylko takim przyczynkiem do tego, żebyś miał jak najwięcej y, y, y, y, możliwości czy jak powodu do tego, żeby f, wystrzelać tam. Tak, z, no przecież ta ta prezentacja, prezentacja, która była w końcu opuszczona po embargu tak z S3 Matko Boska, mm. to był interaktywny film i po prostu klisza, klisza, kliszą pogania. Wrzućmy wszystkie naj, najfajniejsze kopie scen, nie wiem, z Indiana Jonesa, wszystkich filmów przygodowych z lat 90 i, mm. i, i dużo wybuchu tak. musi być. No i było. No. Strasznie to było męczące. Zrobione to okay, było w fascynujący czyli... sposób, natomiast, a no ale to jakbym że tak powiem, mniejsza. Pewnie już rozmawiaj mm -hmm. się. Nie Więc Jade Raymond, pięknej Jade Raymond, gratulujemy no, i liczymy na to, że jednak e wyjdzie coś a dobrego mówiłeś, z tego Ty, ty mówisz, że nie mają, mają, współpracować z Bioware, tak? Dobrze rozumiem? No wiesz co, tak, tak to jest podane, wiesz. Generalnie te wszystkie prasowe informacje i tak dalej, one, mogą cokolwiek znaczyć, a mogą tak naprawdę być, wiesz, pustą, pustym frazesem. Bo, bo jakaś tam współpraca już jest, jeśli chodzi o Bioware, bo wysłali piękne orchidee, no. czy jak to lubi Storczyki, Jade, że mogę sobie ude udekorować nowe studio, więc e, można powiedzieć, że na przykład na jeśli chodzi o, o, o, o, o e, Florę, to już współpracują. Dobrze, że nie może tam. Um, tak. Chciałem powiedzieć, więc... poniekąd to, to jest zrozumiałe, tak? No bo obydwa studia mają siedzibę w Kanadzie, więc no, nie, nie powiem, że mają hmm. blisko, no bo... Dokładnie. Nie, no to jest, najważniejsze jest, żeby po prostu jednak e, gdzieś coś zaczęło się dziać, bo jeśli chodzi na przykład o Mass Effectum Andromedę, to rok temu właściwie nie, nie widzieliśmy tylko uśmiechnięte twarze, które siedzą koło komputerów i na których na pewno się coś dzieje, ale to właściwie poza tym i jakimś koncepcyjnym, nic nieznaczącymi grafikami, do to żadnych konkretnych informacji o nowej grze z serii Mass Effect nie było. A było coś po tym na 3 jeszcze? Bo tam to on był też taki słaby, było tylko tam widać to, że o, Mako wraca, i się... o, biganie. jest. Tak, jedynie się pojawiły analizy klatka. No potem. tak, to też już widziałem, tak, dziękuję. Więc... więc... K kto wie, być może na przykład okaże się, że że Motive Studio przejmie pałeczkę od BioWare tworzenia y, Mass Effect, ale no nadal po prostu y, y, trzymam się tego, że, że y, y, i tych newsów tak te, które powstały, że to jednak może być jakaś gra z Gwiezdnych Wojen, na no to wygląda no nie że to będzie jakaś gra z serii Gwiezdnych no, Myślę, że, że to byłoby całkiem śmieszne, gdyby Bioware wróciło do robienia, do robienia gier, gier właśnie z serii Gwiezdnych wojen, bo przecież Staria Mass Effect powstała de facto właśnie dlatego, że nie mogli uzyskać praw do Gwiezdnych hmm. wojen. Czy Ja nie wiem, jak tam jest w sensie z Bioware i, i z, z The Old Republic, no nie? Bo czy, czy oni y, nadal jakby y, są głową tego projektu, bo, bo oni stworzyli, no nie? i Old Republic teoretycznie, teoretycznie, praktycznie nadal istnieje, mimo że na pewno popularność tej gry e, no jest... E, w dzisiejszych czasach, kiedy MMO jest e, no zupełnie w tyle za, za grami typu MOBA, no to, że to się jakoś utrzymuje, no nie? I na jakiś nowy dodatek wychodzi, więc jakby e, jakby BioWare ma, ma czas swoje w palce w jakiejś tam grze z, z Gwiezdnych uh -huh, Wojen uh -huh. i to jeszcze są za, za starych czasów, jeszcze ten, ten deal ze Star Wars Diori, bo Oblik, e, Oblik jeszcze został podpisany zanim LucasArts zostało przejęte przez, przez Disneya, więc, więc to może być ciekawe. Ale m, z, z innych takich l, totalnie uh. lekkich informacji zapytam się Piotr, czy jakbyś zmienił swojego smartfona, to byś zmienił go na, na smartfona Commodore. Łomatko. Commodore PET. Nie mam zielonego pojęcia, nie widziałem nawet jak to wygląda, prawdę mówiąc. Więc jest to generalnie smartfon, jak to smartfon, z, z, z wyświetlaczem o przekonej 5,5 cala, więc całkiem nie niemały. Technologia, co jest w środku, oczywiście jest mało istotne. Ważne jest to, że to będzie chyba system Android i wbudowaną będziesz miał możliwość, znaczy wbudowane będą emulatory Commodora 64 i Amigi i będziesz mógł sobie w tego, czy w jakieś gry zagrać. Wygląda, to wygląda, jak, cały... wygląda jak zwykły smart <trony> tak naprawdę, móc. no. Okay. Tak, z, z, z ładnym logiem Commodore. Tak, tak. Ja oczywiście Logo... jestem fanem Atari, ale, no. ale już chyba bym nie, nie przeżył y, po prostu komórki firmy Atari. To byłoby śmieszne bardzo, naprawdę. Albo Amstrad może od razu. Spectrum. Od razu. No, najpierw nie wszystkie firmy wrócą na rynek i po prostu będzie cudownie. Znaczy, wiesz, no tworzy się, jest taki taki ruch, e, tej te, no, po prostu ta nostalgia, która uderzyła tych, tych właśnie 30-40-latków, którzy się wychowali. Z tym, że te komputery są gdzieś na masę wykupowane. Jakieś projekty na Kickstarterach powstają, żeby tu odtworzyć na przykład... E, ZXP, ale w postaci właściwie czegoś, co jest wielkości telefonu komórkowego, ale podłączasz to pod telewizor, potrzebujesz tylko dwa przyciski i. Wiem, tylko może... podłączasz pod telewizor i tylko potrzebujesz dwa przyciski. To już jest zbyt skomplikowane, moim zdaniem. Tak. Myślę, że myślę, ale że mi na przykład um, komórka, która ma estetykę Atari ST powiedzmy i ten i właśnie skórkę na Androida, która wygląda trochę jak Tos. I byłoby naprawdę w porządku. Tak. Wiesz, że w ogóle te zarabiane na ustanki to jest bardzo ciekawe, bo jakiś czas temu, już nie pamiętam kiedy i dokładnie jak to się nazywało, ale był e, joystick, który po prostu podłączałeś pod telewizor i okazało się, że to był taki emulator Commodore 64. To był taki, taki C64 w pigułce i wybierałeś sobie gry, mogłeś grać. No to jest bardzo ciekawe. Dobrze. E, Piotrze, muszę Cię zapytać o Twoją opinię w sprawie Hideo mm. i jego zniknięcia. Nie wiem, czy mieliśmy okazję rozmawiać wydaje o tym. Mi się, że, wydaje mi się, że kiedyś coś tak. Natomiast te, jakby polityka firmy Konami jest bardzo konsekwentna w tej kwestii. W, tak. w sensie idzie coraz Wymazujemy dalej, coraz dalej. Tak, I to Wygląda troszkę jak wymazywanie kronik. Można powiedzieć, że się cesarstwo jakieś chińskie zmieniło, ale przecież to jest japońska firma. Um. <głos》> I palą wszystkie pergaminy, wszystkie jakieś tabliczki z, z, z historią Ideo. Przy czym, wiesz, to jest dziwne, bo nie jakiś czas temu w, w odpowiedzi właśnie na te takie e, dosyć niepokojące newsy y, wystosowali jakąś taką krótką odpowiedź, że nie, bo, bo wiesz, już się ludzie śmiali, że, że oni w ogóle już przejdą tylko na paczinko i na karcianki, bo oni są, oni są... No mniej więcej zarabiają na hazardzie. Tak, ale tak, na, na, na, na tak zwanym legalnym hazardzie w Japonii i na karciance nie pamiętam już jakiej, ale oni mają jakąś karciankę, która jest super popularna, z jakiej... Z głowy sobie nie przypomnę, ale podobno by krocie na tym zrobiła. Pewnie jakaś japońska nazwa, więc... A musiałbym <śmiech> sprawdzić, ale to, ale to nie może nie teraz. Mhm. Ale ty ja cię zapytam właśnie, jak, jak, jak ty y, rozpatrujesz po prostu taki... Y, ty, jak... Dla mnie to jest najbardziej dziwne jest w tym wszystkim to, że my nie wiemy, o, o co dokładnie tam poszło. Kojima nie może powiedzieć, ale, bo że, prawdopodobnie że... jest objęty jakąś tam wiesz. Jak... Tak, ale y, y, y, po... może to być wszystko jakiś, jak to się ładnie mówi, hoax. Czy jakaś ściema, podpucha, ale Hideo Kojima no jest kojarzony z marką MGS i naturalny jest. Nawet jeśli nie ma Kojima Production, jeśli już jest rozwiązane studio, to jednak jeśli gra wychodzi za parę miesięcy i on przy tej grze spędził, nie wiem, 90% czasu, być może te ostatnie 10% czasu na grą odsunięty został, ale to A Hideo Kojima Game to jest to jest jak... Wiesz, jak taki znak jak Kosik, wiesz. teraz Polska, albo nie wiem, Steven Spielberg film, czy coś takiego, Roman Polański film. E, tak, no to Znaku, to, czy to jest. tego nie, tego nie, nie ma. I zdejmują to dokładnie. Nie tyle Roman Polański, co. E, to jest, tak, Kojima jest takim japońskim odpowiednikiem um, ruchu kina autorskiego, tak, w Europie, we Francji, w latach, powiedzmy, mm -hmm. 70., tak, czy wcześniej, troszkę. Nie znam dokładnej, e, niestety, technologii. Natomiast, i usuwanie tego w tym momencie jest bez sensu, bo to jest, bo to jest de facto, jakby najważniejsza cecha tych gier, że to, że to są produkcje auto, to owszem, to są oczywiście gigantyczne, wysoko, to właśnie to jest w sumie dziwne, bo to jest taki paradoks, to są gigantyczne, wysokobudżetowe produkcje, ale zawsze w nich jest ten autorski sznyt. to są takie, to jest, to jest jakby połączenie właśnie kina autorskiego, czy tej nowej fali, z filmem hollywoodzkim, coś, co teoretycznie nie może istnieć, a jednak istnieje i jest jakąś tam całością mniejszą lub większą. No właśnie, trochę mi to przypomina sytuację, jak Adrian Chmielasz odchodził, już mniejsza szczegóły z People Can Fly, znaczy właściwie to już chyba był Epic Games Poland, albo jakoś to, to był taki, taki moment, nie ja musiałem dokładnie sprawdzić chronologię wydarzeń, ale oni wtedy pracowali nad Gears of War Judgment i on wiele rzeczy jednak no, był tym dyrektorem kreatywnym, był szefem tego projektu, no od niego zależało. I on później tak naprawdę nie pojawiał się w tych napisach końcowych. Gdzieś tam tylko został wspomniany, że podziękowania. Wiesz, Adrianowi chężył. I, i, I zastanawiam się, czy w ogóle Hideo Kojima chociaż podziękowania dostanie, bo chociaż nie, jeśli, jeśli ci ludzie, którzy byli związani z Hideo Kojima, pracowali na tą grę, oni odpowiadają za, za ostateczny kształt tej gry, to nawet jeśli to miał być Easter Egg, no nie, jakieś podziękowania dla Hideo Kojimy, to Wydaje mi się, że w tej grze się powinny znaleźć. Gdzie się no, ale taki, w, takich, w takich czasach ciekawych żyjemy. No właśnie w takich dosyć, dosyć dziwacznych, bo... Oś się odechciewa grać, prawda Piotrze? Znaczy Może nie odechciewa się, się grać, ale no, to są niepokojące sygnały biorąc pod uwagę, że, że tak naprawdę... Nie wiem, co oni chcieli mhm. tak naprawdę osiągnąć, co... bo, bo w tym momencie to nie dają wyraźny sygnał graczom, że to, że to nie będzie już taka gra, jak, jak poprzednie części. Aczkolwiek to nie jest do końca prawda, dlatego że z tych materiałów, które oglądałem już tam kilka tygodni temu, no to mm -hmm. wychodzi na to, że to będzie, że to będzie taki Peace Walker, tylko, tylko fajniejszy. Na pewno na pewnie. Pewnie lepiej wyglądający. Także ja Peace Walkera uwielbiam, mimo, mimo jego wad, głównie w postaci konwersji z PSP. No i też jestem ciekawe, że to jest rzeczywiście już jest tak ostatnia, ostatnia gra z serii Metal Gear Solid, bo wygląda na to, że jeśli no, nie ma Hideo Kojimy, to, to nie powinno być właściwie nowych gier z tej serii, bo też nie ma Kojima Production, więc kto miałby się tym zająć? Wiesz co, nie. Jakiś, to około, nie od, Microsoft od, kupuje... Od, od się nie martwię, nikt nie jest zastąpiony niestety pod tym względem. Tylko to już oczywiście będzie coś zupełnie innego. Um... A myślisz, że na przykład Microsoft mogłoby, nie wiem, zaoferować jakiś, jakąś małą walizkę z złotych monet i diamentów e, e, Konami i powiedzieć, kupujemy od was, od was studio Kojima Productions z prawami do marki. Hmm, poczekaj, bo jak to tam w ogóle jest zrobione? Oni mają... Ja nie, ja nie pamiętam, czy, czy Konami ma, to jest własność i na pewno, na pewno własnością ich jest silnik niestety, który, który stworzyło Konami do, mm -hmm. do, do mgs ów Także to, to jest, to jest największe. Nie, no na pewno mi się wydaje, że po prostu wszystko należy do Konami, bo nawet Kojima Production to była część, to był jakiś oddział Konami. aha, który, aha no faktycznie więc, tak, tak, mogło być, tak mogło być. Więc tylko właśnie kwestia tego, czy prawa do marki nie mogły być. Myślę, Myślę, że Konami Bezpiec... się tego nie sprzeda. Czy Konami sprzedało jakiekolwiek inne marki komuś? takie, które miało. Znaczy, ale jeśli oni się wycofują e, takim, takim rakiem trochę, ale wycofują się z, e, z gier wideo, bo uważają, uważają że nie, nie są na tyle rentowne, żeby się w to bawić. Nie, oni są po prostu beznadziejni marketingowo i nie ogarniają tego biznesu, ale to już jest inna sprawa. E, natomiast, Znaczymy. ale oni... Albo ewentualnie śmieją się, liczą, wiesz, tą, tą kasę, jak w tych filmach wszystkich, e, gdzie ktoś tam obrabia no, wchodzi na zaplecze, a tam po prostu masz e, setki ludzi, którzy po prostu kilogramami, toczkami wnoszą pieniądze i, i liczą. Więc to też może być tak, nie? Być tak. może, natomiast, natomiast jest to generalnie zabieg dziwny, bo jeszcze całkiem niedawno czytałem gdzieś wypowiedź, znaczy w sensie taki, taką notkę prasową ewidentnie wystosowaną do opinii publicznej, że nie, nie wycofujemy się z gier, po prostu przechodzimy transformację, ale, ale nadal będziemy, nadal jesteśmy zainteresowani tworzeniem gier no, na wszystkie platformy i w ogóle jest super. Taki jest piorowy damage control. Taki piorowy damage control trochę chyba. chyba... Bo wiesz, zainteresowanym to ja mogę. Ja też jestem zainteresowany tworzeniem gier wideo. No. I kręceniem filmów wysokobudżetowych. Wiesz, bo to jest to jest taki właśnie, jak jak język w ogóle wyewoluował do tego, że to, cokolwiek mówisz, no nie wystarczy, że dasz, dodasz jakiś taki, nie wiem, jakiś ekstra coś do tego, co mówisz i ktoś po prostu odbierze, wiesz, tą informację, że tak, Konami nie wycofuje się z produkcji gier, ale jak się wczytasz, no nie, jakbyś na przykład przed sądem Konami dać i Konami mówi, ale my nie mówiliśmy, że będziemy robić gry. My tylko powiedzieliśmy, że jesteśmy. No wiem, no to, jest taka, to jest takie podejście retoryki taka, taka figura, banków, tak, tak, tych tak, bankierów, bankierów Dokładnie. z Wall Street, tak, odpowiedzialnych za krach finansowych. Mhm. Ale my przecież nie jesteśmy agencją ratingowym. Znaczy jesteśmy agencją ratingowym, ale to, są, to jest nasza opinia, nie można tego traktować jako mhm. prognozy, proroctwo albo coś. Być tak. może. I ja, tego, ja tego właśnie tak, tak myślę, że Metal Gear Solid to może być jedyna gra z, z tej serii, z, która, która wciągnie mnie na dłużej pomijam wszystkie te takie odszczepy, nie typu Metal Gear Acid i tak dalej, które mi się podobały, ale... Z tego co pamiętam, że... one były właśnie dosyć słabe, natomiast... No. Znaczy, one miały świetne, świetne połączenie po prostu karcianki z, z grą taką taktyczną, nie? Tylko, że to z czasem oczywiście sprawiało, że jak brzmiałeś coraz lepsze karty, to ta gra stawiała Ci coraz mniej wyzwań i... i no, coraz mniej czujesz się w niej na nim, ale ja, ja przeszedłem te gry i one mi się strasznie podobały. No to jest jednak coś takiego, że jak dobrze wykorzystasz jedną mechanikę yy, yy, w połączeniu z drugą, to tworzysz teoretycznie coś nowego, mimo że to jest gdzieś tam coś, co już kiedyś widziałem. No to nie? jest generalnie to jest generalnie chyba taka ogólna zasada przyświecająca w ogóle grom yy, z tej serii. Znaczy Metal Gear Solid zawsze, w... znaczy, czy Metal Gear w ogóle? Nie, no w, w Metal Gear to były tylko te stare, prawda? A więc mhm. powiedzmy, że powiedzmy, że chodzi o tak, Metal Gear Solid, one zawsze wprowadzały um, mimo, że była ciągłość świata, ciągłość fabuły, coraz bardziej oddychane przygody i tak dalej, i tak dalej klimaty z rodem sterowali ale oni zawsze coś zmieniają z gry na grę a to jest trochę inne sterowania, mhm. to jest trochę inna mechanika a to jest trochę inaczej struktura fabularna poukładana, tak jak na przykład właśnie w tym w, no w Peace Walker, który jest de facto symulatorem bazy wojskowej no tak, Przeplatanym takimi misjami epizodycznymi, które są też całkiem fajne i koniec końców to się składa na jakąś, na jakąś większą całość, chociaż pamiętam, że na początku strasznie mnie denerwowało, że to jest takie maleństwo, w sensie, że to są takie krótkie epizody tak. i potem jest, potem jest ciach i wracasz do menu zamiast, jakby to szło jakby własnym torem, ale domyślam się, że to znaczy nie własnym torem, tylko jakby to szło cały czas po prostu um, bez, bez tych cięć, ale domyślam się, że to było kwestia ograniczeń technicznych, tak, czyli pamięć, PSP i tak dalej, i, i tak dalej. Piotrze, no y, przejdźmy w takim razie teraz do, w co ostatnio graliśmy. Czym ostatnio trzeba wziąć w bardzo duże, bardzo duże zesłowce. Tak, ostatnio z bękiem próbowaliśmy zdefiniować okres czasu y, ostatnio i więc ostatnio to może być od, y, od wczoraj do rok temu. Więc. Co ostatnio grałeś, co pamiętasz? O, to może być tak, to może tak. być chyba taka cezura troszkę bliższa. Wiem, że grałeś w herstory, bo tak. właściwie to ty mi przypomniałeś o tej grze, bo ja gdzieś oczywiście widziałem pewne informacje na początku, to nie w procesu twórczego. Nie wiem, czy to był projekt z Kickstartera, czy z jakiegoś innego tego. Tego nie jestem w stanie sobie teraz przypomnieć. Warto przypomnieć, A że, to jest, tak że tak... to jest autor uh, Silent Hill Shutter, Shutter Memories, to jest jego projekt autorski. Tak, Sam, Sam Barlow. Barlow. I yy, no rozumiem, że jak <grych> grałeś pewnie w Her Story, to już poznałeś tę historię. A, tak, aczkolwiek nie udało mi się odkryć wszystkich uh, wszystkich tych klipów. Z zdradzę ci dl dlaczego. I to może być malutańki spoiler, dla ludzi, którzy którzy jeszcze w grę nie grali, ale właściwie on nie jest fabularny, więc on nie... są pewne widea, które składają się na przykład tylko z odpowiedzi jest. Albo no. Jest fajne. I one trwają kilka sekund i one generalnie są nie do odkrycia, bo wiesz, że słowo jest, może się pojawić w, w 50 no filmach, No, tak, i on, on się wyskoczy, masz bo masz ograniczenie do pierwszych pięciu, a później do. Więc jest na to sposób. I ten sposób poznajesz po zakończeniu gry, w napisach końcowych. Mhm. Tam jest taki A No nie no to o coś tym coś to ja wiem, spod... ale to i tak jest problem, żeby wy, wy wszystkie. Wy... Nie, chodzi o to, że Ewentualnie losowo tam... musisz wpaść na to, tak. Otóż to, otóż to, tylko losowo. No. Okej, okay, czyli. Uh... Poznałeś to, co było do Poznania w taki normalny, e, e, uczciwy sposób, do Poznania. No tak, tak. I um, podobało ci się to, co, co widziałeś? E, tak, dlatego, że to była pierwsza gra, która zmusiła mnie do wyjęcia e, kartki długopisu w zasadzie kilku kartek i zapisywania ich różnymi rzeczami. E, niestety, już, e, niestety już chyba wyrzuciłem te kartki, ale to było, to było bardzo, bardzo inspirujące, bo to w ogóle sam pomysł jest ciekawy, bo to jest w sumie taki troszkę, tak jakby wziąć en, environmental storytelling, czyli właśnie opowiadanie mhm. przestrzenią, lokacjami i ograniczyć to do jednego trochę zepsutego terminalu, mhm. który de facto ma gdzieś, co ty robisz. Czy ty skończysz, czy ty, czy ty przejdziesz tą grę, czy obejrzysz wszystkie filmiki, czy jeden, czy, czy mniej. Po prostu, i, i nie, po prostu te filmiki tam są i, i, to, i to, jest, to jest też ciekawe, że de facto one są wszystkie dostępne od razu. To znaczy w jakiej kolejności ty, ty odkryjesz te filmiki to jest już twoja sprawa. I, i kwestia mhm. twojej inwencji Ciekawie, ciekawe jest to, że, że tak naprawdę cała historia buduje ci, się, buduje ci się w twojej głowie i tak z racji tego, że właśnie ta kolejność tych filmików jest różna, to um, interpretacje, które ty um, podejmujesz są też różne ta historia rzeczywiście w, y, gdzieś tam może mieć różne ja użyję słowa zakończenia, ale bardziej mi chodzi o to, powiedzmy. Znaczy, w sumie to zau zauważę, takie... zauważ, że tak naprawdę zakończenie nie skupia się na tym, czy. Bo ty de facto dostajesz dwa pytania. Mhm. Od, od... Gracie pyta o dwie rzeczy. na koniec. Po pierwsze, czy. Nie pamiętam dokładnego sformułowania, czy to było tak, że dowiedzia... dowiadujesz się tego, czego chcesz się dowiedzieć? Ale To było chyba pierwsze pytanie, na które odpowiadasz tak lub nie. A potem mhm. czy rozumiesz motywy tej osoby stojące za, za, tym, za tymi wyborami, za tym, co się stało. A, mhm. I, i też, są, też to jest wybory odpowiedź tylko taki nie. Ja prawdę mówiąc nie byłem w stanie odpowiedzieć twierdząco lub przecąco na żadne z tych Ja odpowiedziałem nie. Znaczy, ja odpowiedziałem ja ja koniec końców pytanie. tak, na obydwa. Ale, m, natomiast, natomiast tak naprawdę ta, ta konstrukcja jest tak fajnie, delikatnie otwarta, że można by się zastanawiać. Czy aby na pewno mhm. jest, znaczy na pewno jest więcej niż jedna interpretacja? Natomiast natomiast właśnie problem jest jakby z wyborem. Nie ma właściwych, nie ma właściwej, tutaj nie ma właściwych rozwiązań. Tak. A zobacz, jak, jak, jak ciekawe jest, że, że ta gra w końcu jak wyszła, pojawiła się jako, jako skończony produkt, a, to ona zaskarbiła sobie sympatię właśnie tą prostotą, ale jednocześnie yy, czymś takim no nie tyle, że nowym, ale. No bo wiemy, że to jest jednak gra z gatunku, który od 20 lat praktycznie nie istnieje. Zgadza istnia, się, to jest przygodówka, przeszedł przeszedł po prostu to jest formę w... przygodówki Infocomu z taką grą właśnie Fantasma tak? czyli tym FMV. Tak. Gatunkiem, mhm. który też już nie istnieje I... od dawna w zasadzie. I zobacz, jaka... ale też wspomniałeś o takiej złości, która się gdzieś tam wytworzyła, zanim ludzie zobaczyli końcowy produkt. Tylko na, na, na zasadzie oglądania tego, co płonęło na Ale wiesz dlaczego? Dlatego właśnie, że zwiastun jest taki dosyć trudny. trudny znaczy, trudno jest zwiastunem zareklamować ten grę, która de facto jest. To jest I to jest, to jest jakiś paradoks, tak? Że gra, która opiera się w całości mm -hmm. na medium, jakim jest wideo, jakim są filmiki FMV, jest bardzo trudna do za, <głosy> Jest bardzo trudna do za, zapowiedzenia, do zareklamowania w ramach takiego zwiastunu. Um, dlatego, że rzeczywiście pani, która, tam, która, która występuje w tej głównej roli, yy, masz takie wrażenie, że ona jest strasznie kiepską aktorką i że jest strasznie drewniana i strasznie sztywna. Tylko, że to jest część fabuły. No tak. To się składa na tę fabułę yy, i nie jesteś w stanie tego wytłumaczyć ludziom yy, bez, bez spoilerów de facto. Yy, yy -y, więc yy -y. to było bardzo trudne zdanie. W sumie nie wiem, jak bym zrobił taki zwiastun Chyba chyba na bez na puszczania tej... tych fragmentów albo albo puszczanie takich fragmentów takich, no nie wiem. Dobór fragmentów Co... nie był dobry w każdym razie. Tak, ale sam, najlepsze jest to, że jednak chyba bardziej poczta pantoflowa i, i te rekomendacje i ogólny, taki pozytywny, e, pozytywne wybracje wokół tej gry zadecydowały, że, że ona się tak dobrze, dobrze sprzedała, bo. No mam bo, nadzieję, że się dobrze sprzedała, bo ona nie kosztowała dużo tak naprawdę, przecież to jest. Nie, to jest pięć, 5 euro, 5 euro, 20, euro zł, 20 zł. Tak, tak, tak. To jest grana jakieś 3, 4 godziny. Myślę, że trzy, bardziej niż cztery. Mhm. Um, ja bym skończył dwa takie spokojne wieczory. Dokładnie. To jest bardziej Natomiast, taka natomiast karakter... wiesz co, natomiast mm -hmm. właśnie rzeczywiście dziwna, znaczy dziwna. W zasadzie to nie było. Nie, ja się nie zdziwiłem, że, była, że wywołało to już również bardzo negatywne reakcje, bo to sobie jest, jest taka grupa, wiesz, trochę Ala Gamergate. W mm -hmm. sensie zawsze pod takimi tytułami indie znajdują się, znajduje się to ludzie, że plujecie w ten sposób na nasze, nie wiem, konsole, gry typu Gears of War Call of Duty i w ogóle nie chcemy tego widzieć i walcie się w ogóle z pokazywaniem takich rzeczy. I tak było na przykład pod. Pod, z tego, co pamiętam, pod klipem Eurogamera na temat tej gry, między innymi. No proszę, wydawałoby się, że taki porządny tak, serwis. Tak, właśnie, ale wiesz, to porządny serwis, jakiś czas temu zrobili ta... Um, Ifa Wilson zrobiła materiał o tych, o postaciach LGBT w grach, to też przecież to jest... To, och, matko, ile było takich, wiesz, tekstów pod tytułem, Boże, to znowu ten Social Justice Warrior tutaj wycofuje suba i po prostu, wiesz... Znaczy, wiesz, no bo, wiesz, generalnie po po, po latach takiego tabu, jeśli chodzi o postacie właśnie LGBT yy, Q+, plus, yy, w grach nagle dostajemy właściwie yy, w niemal w każdej grze jakiś takie elementy. Czy mi się wydaje, że to jest, wiesz co, bardziej kwestia to komunikacji, to jest komunikacja, ale to nie jest kwestia z tego, że status quo jest jakiś dziwny, bo to się stawało, to się, to jest, to się, to się zmieniało bardzo płynnie przez, przez, przez wszystkie lata. Tak samo jak to, że Gry od dawna już nie są tylko dla hardkorowych graczy, tylko są również dla ich dziewczyn, dla babci, dla cioci i tak dalej. Jest mnóstwo osób poza taką niby pseudoelitarną grupą, która wcale nie jest żadną grupą. W sensie nie ma czegoś takiego. Mhm. Gracze są równie dobrze, można mówić, czytacze książek. Nie ma czegoś takiego. Tak. To jest taki mit mhm. jakiegoś grupowania, głównie amerykański. U nas się już też od dawna Kiedyś Kiedyś, kiedyś mogła być taka grupa, no nie, ale, ale teraz... To już od, od dawna tego szeroka. nie ma, tylko po prostu nie było tak. takiej narracji w mediach. A taka narracja w mediach w pewnym momencie się pojawiła i, i stąd, się, stąd się nagle wziął taki opór jak to, odwalcie się od naszych gier, idźcie w ogóle sobie z tym indie syfem gdzieś indziej. Tak, ale... I to jest jakby kontynuacja tej narracji, tak? Ja nie mówię, że to jest Gamergate, bo też w zasadzie chyba nie istnieje taki ruch, jak to, to jest po prostu kilku krzykaczy, którzy napadają i tak molestują Ale To jest osoby... to, że, że problem jest taki, że ta krytyka tego, co, co, co, co robi na przykład, bo, bo jedno jest, jedno, po jednej stronie powiedzmy są feministki, Sarkizia ze swoim Feminist Frequency, i oni to robią w taki kulturalny sposób. Oczywiście sprzedają swoje tezy, swoje teorie i i, I, i czasami się mylą, wnioski. oczywiście że ale... tak i czasami, tak. czasami I się mylą, czasami się mylą. to w taki troszkę, natomiast to jest ale robią to w, w kulturalny sposób, wiesz, nie atakują nikogo bezpośrednio i tak dalej. To, to jest taki taki odpowiednik, grupę... wiesz, powiedzmy krytyki filmowej czy muzycznej takiej troszkę lepszej, powiedzmy. Tak. No bo... I niestety jest i y, y, niestety w sensie jest druga grupa, która może, może im się to nie podać. też potrafią w jakiś sposób kulturalnie na to odpowiedzieć, też pokazać, no okej, okay, tu masz rację, ale tu się mylisz, tak jak wiesz, i tu cię mogę wypunktować, ale niestety oni nie mają takiej siły przybicia, jak właśnie ci krzykacze, ci ludzie, którzy gdzieś grożą e, e, atakiem na, na czyjąś właśnie, e, e, czyjąś cielesność, no nie chcę używać brzydkich słów, e, gdzieś tam e, straszą, że kogoś zabiją, e, powodują, że gdzieś jakiś wykład się nie może wyjąć, bo Właśnie wtedy przechodzą słów do czynów, bomba. tak? To znaczy wygląda tak, że chwytają za telefony na przykład i wydzwaniają na policję. Swego czasu był przecież taki przykład i z tego co wiem, to ten gnojek dostał nie wiem ile lat, ale dużo. Um, mhm. Była taka sytuacja, była, była taka... Um, wy wydarzyło się coś takiego, że um, słyszałeś o takim ruchu jak swatting tak, że, że dzieciaki że po prostu grający w Call of policja nasyłają, nasyłają oddziały słod, bo mówią, że na przykład, tak, że, że jest jakiś gwałciciel, czy, czy terrorysta, czy, czy jakiś inny zabójca w domu takim, a takim. No i w ramach takiego, w cudzysłowie, żarciku, któregoś razu właśnie słod wpadł do domu jednego z takich dzieciaków, który był rywalem gracza, który, który właśnie wysłał tę policję. Hmm. I przypadkowo, podczas po prostu, tak, wiesz, tego takiego gwałtownego wejścia, jak mają oddziały taktyczne, tak, czyli z tymi wszystkimi e, skopniakiem w drzwi i, wiesz, i i granatami dymnymi i tak dalej, e, zaskoczyli ojca, który, który tam również był gdzieś w jednym z pomieszczeń. I go po prostu zabili odruchowo, po prostu wyskoczył facet im pod lufę, no to, e, który to był spanikowany. No, członek oddziału Słod też spanikował i wystrzelił. I ojciec zginął na miejscu. I gnojek dostał kilkanaście dostał też... czy kilkadziesiąt lat kary od sądu. Oczywiście. No i, i no. słusznie, tylko żeby to było na tyle nagłośnione, żeby ludzie wiedzieli... No Więc właśnie mam wrażenie, by... że to, tak, że to nie... troszkę przeszło. Nie wiem, może w Ameryce to było bardziej. Mam nadzieję, że to było bardziej rozpropagowane. Bo... Nie, no ja też mam nadzieję, że właśnie y, gdzieś tam ci, ci krzykacze, którzy gdzieś tam, powiedzmy, mogą się zorganizować na przykład na takim reddicie, że gdzieś to, y, powiedzmy, ma mniejsze znaczenie, w tym sensie, że okej, okay, no gdzieś tam większość z nich, okej, okay, niech, jak już chcą się skrzyknąć, chcą się wyrazić tą swoją frustrację, swój hate, Jeśli oni mają taki zamknięty grono, gdzie tylko taki i sobie przyklaskują, to jest okej. Okay. To niech to nie wychodzi poza no Właśnie to. problem, bo problem jest w tym, że wiesz, tutaj nie ma jakby takiego rozgraniczenia, co jest jeszcze dozwolone, bo podobne tak. akcje spotykają ich, wiesz, w, w świecie, no wiem, że teraz gadam jak taka pani przedszkolanka, ale oni się trochę tak zachowują. U nas było jakby mhm. odwrotnie, znaczy w sensie, u nas jeśli były jakieś badania, w zasadzie widziałem chyba tylko jedno takie sensowne badanie socjologiczne, które pokazywało bardziej korelację tego, w, w co dzieciaki grają, z tym jak się uczą, jaką mają pozycję w szkole. Tak. No i rzeczywiście to się sprawdziło poniekąd, że dzieciaki, które grają non-stop w CS-a i w tam, nie wiem, w Tibie i tego typu rzeczy, to są takie troszkę bardziej dresiarskie bandy, które, które mają problemy ze no stopniami. Rzeczywiście się to przełożyło w jakiś tam Ale to sposób. Ale to wygląda na to, że jak, jak, na jak te gry po prostu tak są... Mi się wydaje, że to też jest kwestia tego, jak te gry angażują, te, że, że właściwie cały wolny czas spędzasz właśnie w nich i zamiast one rozwijać się, to one po prostu pochłaniają całkowicie i mało produktywnie twój e, czas. Tak, no, natomiast generalnie nie stwierdzono czegoś takiego, że jest bezpośrednia zależność z agresją, z którą się spotykasz nie. w grach wideo. Tak... No i właśnie, jest zupełnie coś innego. Jest właśnie odwrotnie, że gry agresywne znaczy agresywne, przepraszam, gry, gdzie przemoc no jest takim e, elementem, właśnie, gdzie jest gry jest samym akcji, elementem. tak? Tak, jak na przykład GTA, one powodują, że, że, że tej przemocy jest mniej, bo chęć wyżycia i tak dalej jakby y to spływa z siebie po prostu podczas grania. A aczkolwiek no nie, nie do nie końca, bo jak widzisz właśnie w tych rozgrywkach sieciowych y właśnie w Stanach dzieciaki po prostu tracą poczucie rzeczywistości. I nasyłają no tak, słod tak. na swoich kolegów. Ale to, to już jest. To, żeby... ale to są jakieś skrajne tak, apii, bo, Wiesz, Bo najlepsze jest to, że jak. Ja oczywiście już przestałem grać no, czy na Xbox Live czy na, na, na, na, na PlayStation Network, to nigdy to nie było rozwinięte. Ale czat głosowy, właśnie dzięki temu, że każdy miał słuchawkę na Xbox Live, no był taki, że zawsze jak ktoś, jak ktoś grał, czy w Call of Duty, czy w ten, to, to, to albo można było spotkać miłych ludzi, i porozmawiać, albo po prostu się słuchało albo krzyczące dzieci, albo jakichś ludzi, którzy się wyzywają od najgorszych. I to używają takich inwektyw, które no, są po wiem, prostu no, i rasistowskie i, i jakieś tam aż, yy, W Polsce, no, jak będziesz no, na serwery są to masz wrażenie, jest. że po prostu grają za przeproszeniem dresy, tak? tak. I to jest coś, co, co, co s -s -s sprawia, że yy, yy, no wydaje się, że na przykład powinna być jakaś moderacja, ale, ale tak naprawdę firmy, które, yy, które żyją z tego, że są tacy ludzie. A to tak jak na przykład masz z komentarzami pod różnymi popularnymi serwisami. Jeśli chcesz generować ruch, to są twoi najwierniejsi fani, którzy tam wchodzą i niestety oni y, być może właśnie y, y, wylewa się z nich tak żółć, ale to ty na nich budujesz biznes. I teraz no, nie możesz sobie im zablokować dostępu, czy, czy im dać swobodę wypowiedzi, bo tak by... Y, niszczysz swój biznes, to jest takie, takie, takie zamknięte koło, taki, taki, taki bezsens. No poniekąd, poniekąd jest coś no to właśnie w, tej, w tym kontekście to z Redditem był, jest taki problem, tak, że tam się, tam się zmieniła, teraz zmienił się dyrektor, tak, czy dyrektorka tam w tej chwili jest. Tak. I oni postanowili ograniczyć wydatki właśnie na moderację, a Reddit jest tak, jak mówiłeś, takim zbirowiskiem, to jest takie miejsce, gdzie się ludzie potrafią właśnie organizować, tacy krzykacze, tacy frustraci, a, e, oprócz tego, że tam są różne fajne i dobre rzeczy, głównie Nie, no takie jest, inicjatywy no, to typu AMA, tak? Ask me anything. Dokładnie. Co jest na Tumblerze Dokładnie. również, w też nawet z takiej wersji komercyjnej na Tumblerze, też jest z takimi większymi gwiazdami na przykład. E, to tutaj niestety to, to, jest, to, jest takie pole właśnie do, do zbierania się takich grup, grup um, no, ale to jest tak, jak mówisz, no, nie, nie możesz zrobić noża, no nie, którym, którym dałoby się jednocześnie. Ukroić wiesz, chleba, ukroić a nie, nie, nie, nie chleb, ale nie zabijać. Tak, tak, no zgadza się, no, zgadza się. To jest no. tylko, to jest tylko narzędzie, także, natomiast no, to zmniejszenie wydatków na moderację, no nie jest, no, jest, jest, to jakiś niepokojący sygnał. Niestety, bo, bo, bo tych zjawisk wiesz, jest to sporo. To jest, bo To jest najgorsze to, że, że, dla takich dużych firm, korporacji, bo właściwie Reddit to już nie jest mała firmka, wiesz, kilku gości, którzy mają Wiesz, kontrolę nad tym wszystkim, to już jest moloch. I niestety taki moloch musi pokazywać, że cały czas się rozwija. A jedynym sposobem, żeby pokazać, że się rozwijasz, to nie jest to, że na przykład tworzą się jakieś nowe pod strony, nie, to jest ograniczenie wydatków, tak żeby były większe Tak, żeby było, ty, ty, żeby było stosunek tyłko, przychodów do... Tylko, do że rozchodów. nowi użytkownicy się rejestrują, no. to jest nowi użytkownicy. Twitter, jedyny powód, dla którego Twitter na przykład nie banuje tych wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam, nie wiem, mają jakieś powiązanie z jakimiś terrorystami albo coś takiego, czy jakieś, czy jakieś akcje na Twitterze są, że ktoś kogoś wyzywa, że oni jakby bardzo wolno reagują na to wszystko, dlatego, że oni nie chcą ograniczać liczb. Oni muszą cały czas pokazywać, rozwój, wzrost, że oni mają 300 milionów, użytkowników a w następnym kwartale 350, później 400. Jeśli to będzie spadać, to znaczy, że się nie rozwija. Poza tym, wiesz, poza a tym przez... częściowo niektóre inne biznesy też na tym żerują, zauważysz na przykład na, poczekaj, jak się nazywa ten program? Tonight with Jimmy Fallon? Dobrze mówię? Tak. No to przecież oni mają taką sekcję pod tytułem Mean Tweets i tam przychodzą artyści i czytają te tweety. No. to bez tego nie było. Tego programu. Tak <laughs> no, dokładnie. Um... Ale a propos bardzo fajnych gier, które nie obrażają nikogo i są mega przyjemne, nie wiem, czy, czy widziałeś Rocket Ale, Czytałem tylko fragmencik Gdzieś na RPS-ie. Gdzieś tam coś tam. I widziałem, że, te, że też recenzent był zachwycony. Nawet chyba była rekomendacja całego serwis. Powiem tak, to jest właśnie to, że to jest przykład gry, która w koncepcji wygląda bardzo y, dziwnie, bo y, jest to piłka nożna, gdzie generalnie y, y, piłka jest duża, jak nie, a Twoimi nogami nie są, znaczy nie grasz, powiedzmy, nogami, tylko grasz samochodem. To jest taka piłka nożna z samochodami. I to przeważnie są mecze 3 na 3 i fizyka w tej grze, ta możliwość wiesz tego, tego wszystkiego i przede wszystkim ta, ten, ta, ta, czysta radość takiej rywalizacji. Czy ktoś postanowił wziąć na poważnie to, co robili panowie Stop Gear tu i Udzie? Tak, Także, no, być może, stąd się chciała powiedzieć, że to się fantastycznie sprawdza i ja e, przyznam, że. E, A jaki jest model zniszczeń? Jest w ogóle? Wiesz, to jest model zniszczenia na zasadzie, że jeśli twój samochód gdzieś tam, yy, no, rzeczywiście, yy, musi yy, zostać zniszczony, to eksploduje. Tam nie ma modelu Tam po prostu odbierasz się od innych samochodów, trzaskasz, bo cała fizyka polega na tym, że no, pchasz piłkę, mhm. tak? Ale to jest piłka, która yy, rzeczywiście dosyć mocno potrafi Przecież się odbijać. Czy będzie raczej taką plażową yy, niż ten? Tak, ale, ale, jest, no, ma swoją, yy, wagę, że ona po prostu nie, nie będzie się tak bez końca odbijać, tak? Że ona po prostu raz się, odbije i później już jakby ten... ten, ten, ten... Znaczy jest, jest jakiś ciężar dodatkowy uh -huh. do tej plażowej piłki. Dochodzi jakiś tam element fizyki, bo całe boisko jest oczywiście zamknięte, wiesz, tam ta piłka nie może wylecieć poza, poza teren. To trochę przypomina grę w, w, w piłkę halową, uh -huh. pod tym względem, jeśli chodzi o, o, o teren. Ale sama zabawa, ten pure fan tego szaleństwa, po prostu pędzisz samochodem, samochód ma możliwość skoku albo takiego, takiego podwójnego skoku, no, no. przy którym uderza w piłkę, wiesz, pod kątem. Tam dochodzą jakieś takie elementy sterowania, które pozwalają... Takie nawet, jak tak standardy turnament, tak? Że do jumpy, tego typu rzeczy, tak jak z FPS-ów. Tak, tak. I to jest rewelacyjna zabawa. Mnóstwo osób to gra. Nie jestem pewien do końca, ale wydaje mi się, że nawet chyba gracze, którzy są na PlayStation, mogą grać z graczami z, z PC. I na PlayStation ta gra jest w, za darmo uzasadniona w, w ramach plusa. Więc absolutnie nie widzę jakieś... Ktoś, kto ma PlayStation 4 i ma plusa, to nie widzę jakiegoś powodu, dla którego nie, nie miałby uh -huh. w to zagrać i się wciągnie. Wiesz, gra ma oczywiście mnóstwo takich elementów, które... Chociaż nie wydaje mi się, że ktoś będzie chciał y, zarabiać na tym, bo takiej opcji monetyzacji nie widziałem, ale w tej grze oczywiście zdobywasz poziomy i to ma, oczy, ma mniejszy e, wpływ niż, niż, na szczęście, niż, niż, by się wydawało, bo po prostu są różne jakieś, e, kształty samochodów, nie? Masz, masz, masz, e, r, różne modele, masz, możesz mieć jakąś taką, jakiegoś wana, możesz mieć coś w rodzaju takiej, takiego bagi plażowego mm -hmm. i, tak dalej, i tak dalej, więc coś się rozwija, Plus mnóstwo takich drobnych elementów w grafice, jakaś, jakaś czaszka na antence, albo flaga, lub jakiś kapelusi, grogi. Takie ozdobniki. Mm -hmm ale cała przyjemność polega na tym, że po prostu jest... jest Wydawałoby się na początku, że chaos, ale jak sobie obejrzysz jakiś filmik z Rocket League, to widzisz, że ci zaawansowani gracze wiedzą, jak to sobie podać w piłkę, jak wyczuć moment, w którym trzeba wyskoczyć i uderzyć, jak e, czasami pięknie lobują z, z połowy boiska i ta piłka gdzieś wpada. No, rewelacja. No, ale to jest, wiesz co, ja bym porównał tą przyjemność z tego grania, w tę grę do, do, do grania w, w te piłkarzyki, mm -hmm. prawda, Fuzbol, e, taki pubowy. Tak. Pięć minut 300, 300 rozgrywk, czysty fan, czysta przyjemność. Musiałem, że, Naprawdę. musiałem 300 goli, tak mówię, matko boska, aż tak szybko nie. to chyba nie jest. Nie, nie, nie, Czasami są po prostu, trafiają ci hardtricki, czasami jest, po prostu jesteś jakby w sąsi sensie uh -huh. wiole ale chyba taki, e, najwięcej goli, które, które, które razem z drużyną strzeliliśmy w meczu, to było chyba 10. Chociaż no, to, to, no, tak no, konkretnie. To, to już tak ale to już w, nie pamiętam, w sumie tam chyba było jeszcze tego jeszcze. więcej. A, hmm. Ostatnim razem w tego typu grę, to grałem to jeszcze za czasów speedbola. Speedball Brutal mm, Deluxe się to chyba nazywało, tak. czy jakoś tak. A to jakaś na Amiga no, tak Tak, tak, Wydaje mi się, że no, to, wydaje coś, mi się, że to coś, był coś jakiś kell. remaster gdzieś, coś, ale nie jestem pewien, czy, czy albo przynajmniej jakaś taka edycja Classic, nie wiem, czy, Te Warhammerowe chyba takie krwawe. Futbol amerykański, krwawy na, na na, na, Warhammer, ale, no nie wiem, jeśli, o kiedyś będziesz miał taki moment, że po prostu jest coś takiego. Dla czystej jeśli, zabawy. Znaczy, niskupowanej... jeśli, jeśli, jeśli, jeśli tak jak mówisz, to znaczy, że to są takie krótkie rozgrywki, to, to mnie kupuje, bo ja nie mam za dużo czasu na takie dłuższe 5 pięć minut, za... oczywiście, wiesz, po pięciu minutach możesz e, zagrać kolejną i kolejną i e, nagle patrzysz i minęła mhm. godzina, nie? Ale to też jest tak, że e, jest, gra jest bardzo kolorowa, tam są takie ferwerki. E, te, te stadiony, one się zmieniają w, w, tylko w stopniu, wiesz, takim, takim estetycznym. Tam nie ma, wiesz, jakiejś nowej że on na przykład nie wiem, jest mniejszy, uh -huh. większy, dłuższy, szerszy, czy coś w tym stylu, nie, tylko po prostu czasami jesteś jak w lesie, czasami w lesie, czasami jesteś na jakimś e, dużym stadionie, czasami jeszcze w innym miejscu. I to trochę przypomina te, te, w kolorystyce coś w stylu Monster Track, de, e, Derby, uh -huh. czy jakiegoś takiego, wiesz, o, jakiegoś takiego show kolorowego amerykańskiego, wiesz. Ale jest gra rewelacyjna: Rocket League. E, tutaj mój znaczek jakości, uh -huh. Piotrze, wspomniałeś tutaj poza odcinkiem, że grałeś w Neonstruck. Tak, Neonstruck. To jest taka... To w sumie jest dosyć dziwna gra, bo ona jest troszkę... Mam wrażenie, że ona została wypuszczona troszkę za wcześnie. Chociaż to jest pełna gra, to mm -hmm. ja nie kupuję raczej Gear w Access, bo to nie jest client Entertainment. Um, to jest gra o tyle o o sympatyczna, że ona wygląda troszkę jak Minecraft nie ma z nim nic wspólnego, raczej to mhm. jest raczej takie połączenie Tifa i Deus Exa. Tifa, Deus Exa głównie dlatego, że, że jest tam dużo konspiracji i taki klimat jest futurystyczny. Natomiast mhm. natomiast Tifa dlatego, no bo ma taki dosyć jest taką dosyć klasyczną składankę, z schowaniem się w cieniu i tak dalej i tak dalej. Natomiast ona jest bardzo taka abstrakcyjna w budowie, to znaczy, ona się składa rzeczywiście z klocków takich trochę jak w Minecraftie. I to, że jak wchodzisz do pomieszczania, to wiesz, że to jest kuchnia, dlatego, że są takie, a nie inne klocki, a nie dlatego, że to wygląda jak kuchnia. Prawie nie ma żadnych przedmiotów w tych. grach. To są puste korytarze. Um... Rzeczywiście nie, niektóre te elementy, po, poza postaciami, postacie są wyjątkowo proste. Tak, tak, tak, tak. I na przykład samochody. Postacie w ogóle nie zają, mają to... mimiki, postacie chyba w ogóle Trochę nie mają Trochę mi to uczuć. wygląda jak ulice, tak, ulicę z pierwszego tak, Dełzexa, że tak, tam. Tak, tak, tak. I to tak wygląda. Um... Gra jest generalnie całkiem fajna, tylko... Mnie tam najbardziej brakuje chyba troszkę bardziej rozwiniętej oprawy dźwiękowej, dlatego że tam, w, tam prawie w ogóle nie ma um, takiego dźwięku, wiesz, otoczenia, ambientów nie ma praktycznie wcale. Jest mhm. bardzo fajna muzyka, tylko że ona zazwyczaj jest ograniczona do, jakich radiowych, um, do, do jakichś odbiór, odbiorników radiowych. Czasami leci sobie w tle tak ogólnie, jest tak, robi się tak troszkę bardziej filmowo. Czasami się jakaś mgła nawet pojawi, wtedy już jest w ogóle fajnie. Natomiast tak ogólnie to widać, że to że jest takie bardzo grubo ciosane. Mechanika jest w porządku, jest bardzo prosta, nie ma, nie ma takich... Jest mniej skomplikowana niż Tiffie, w sensie tam są dwa poziomy alarmu, czyli podejrzenie, czy tam trzy może, nie pamiętam. W każdym razie jest tego mało, jest jest, jest bardzo prosta, jeśli chodzi o skradankę, ale, ale w jakiś tam sposób wciąga, mimo, mimo właśnie takiego um, prymitywnego, można by powiedzieć, charakteru. No, przeszedłem, nie przeszedłem wszystkich misji, przeszedłem chyba może z pięć albo z sześć, jakoś tak. W każdym razie jest taka bardzo klasyczna, jest taka bardzo klasyczna fabuła, właśnie. Pracujesz w jakiejś tam korporacji i nagle wywalają cię z pracy, potem się okazuje, że to jest częścią wielkiego spisku i w ogóle. <śmiech> kosztuje spisek, to, kosztuje to jakieś. Podstawa, tak, tak, tak. podstawa. Kosztuje to grosza, ma bardzo fajną, bardzo fajną muzykę. Chyba nawet jest do kupienia jakby osobno. I chyba to mhm. zrobię, bo koniec końców kupiłem wersję podstawową. A jedyny zarzut, taki mam, to taki to, właśnie, że jest troszkę, troszkę zbyt uboga dźwiękowo, bo mogłoby być bardziej. Bo momentami jest praktycznie cisza, są tylko te dźwięki, odgłosy, kroków, one są takie strasznie. Um, wszystko jest takie, jakby takie klockowate. No ja de facto wpisuję się to w ten klimat i, i to, to jest tak. fajne, właśnie, że po, możesz się poruszać godzinami po tym otoczeniu, um, po, które po prostu tylko odsyła do koncepcji konkretnych, tak? To jest kuchnia, to jest apartamentowiec czy blok mieszkalny. To jest jakieś tam biuro i tam są naprawdę proste obiekty, ale ty czujesz się, że jesteś w tym biurze. No. I to jest, to jest zrobione bardzo, bardzo fajnie. Taki, taki bardzo świadomy, bardzo konkretnie wykorzystany minimalizm. Mhm. Mm specyficzna w, gra. Specyficzna nie, że te kolory gra. te kolory ostatnio są, yy, są w, w modzie, czyli jak rozmawiamy właśnie o tej yy, o tej klasyce. Znaczy, na przykład Herstory też ma... Znaczy, to oczywiście nie jest nic wspólnego ta gra nie ma z, z Herstory, oprócz tego, że jak patrzę na zdjęcia, bo sobie tak otworzyłem teraz na Google one mają taki jakby filtr na to wszystko nałożony. Oczywiście to nie jest tak do końca zniekształcone, jakby to było na kliszy, na, na, na, na taśmie VHS, ale jest jakiś taki... Mówisz o Herstory, tak. Herstory te... jest coś takiego w tym... In Struct też jest coś i, takiego. I, takim tak, jest taki zregulowany telewizor jest z, tam, tak... z takim starym kineskopem Dokładnie, ten zabieg. Tak, że te, te, te kolory ci się gdzieś tam zjeżdżają, że na krawędziach przedmiotów na przykład widzisz taką jakby poświatę. Tak, jest... tak, tak, jest tak, takie. Tak. I, i, i ostatnio jak widzę właśnie jeszcze te kolory właśnie fioletowy, niebieski, to, to kojarzy mi się właśnie z tym kung fu... Kung fury. E, kung fury. <gub> tak. Tak, z, z, z knapikiem, więc jakby e, e, e, e, e, jesteśmy na takim etapie, że znowu zatacza e, w jakiś koło moda i chyba jesteśmy na etapie mody lat 90. właśnie Problem jest taki, że wcześniej to było tak, że jakby cofaliśmy się chronologicznie, i szliśmy do przodu, tak? Natomiast problem mm -hmm. jest taki, że poza latami 90. już nic nie ma. Znaczy styl, no powiedzmy, mm -hmm. może jeszcze coś z lata 2000. No właśnie nie za bardzo, tak naprawdę. Co? Lata 2000-2010? No, no, no. no nie, to w zasadzie to już było powtarzanie mody. Także tak, tak, tak, tak, tu, się, tu się zaczyna problem, w którą stronę to pójdzie dalej, bo możemy wrócić co? Znowu do estetyki lat, nie wiem... Być może w, e, ktoś, ktoś wpadnie na pomysł i zacznie promować estetykę lat, nie wiem, 30. I będziemy 30. się znowu, tak. I będziemy znowu dla lat trzydziestych zaczynać i potem znowu... I wtedy będzie można powiedzieć, no dobra, no teraz jedźmy co 10 no. lat. <laughs> Bo to wiesz, wszystko od, od jakichś tam designerów, jakichś celebrytów zależy. Wystarczy, że Kim Kardashian założy jakiś ciuszek, y, y, y, który można by określić mianem no nie stylizacji uh -huh. z, właśnie z 1920 roku i wiesz, inter internet, fanki no, szaleją. Ale dziewięćdziesiąte lata, to no, my wspominamy jako naszą no tak, młodość, tak. no to wiadomo, dinozaury. Czas, czas tam kształtowania jakieś... się osobowości i w ogóle głosów muzycznych. Amiga. Nie nie tylko. No to jest to. piękny, piękny Ach. okres. E, Piotrze, grałeś coś jeszcze? Wydaje mi się... w co ostatnio się, graliśmy. Nie, próbuję sobie przypomnieć, czy jeszcze coś, coś odpalałem. Nie, ja pamiętam, że próbowałem sobie jeszcze otworzyć Fallouta i, i musiałem potem przestać. Mm -hmm. W sensie trójkę, żeby zobaczyć, jak Bethesda zrobiła Fallouta trójkę i doszedłem do takich w sumie śmiesznych wniosków że, ale y, przerywałeś z bólem nie, czy nie przerywałeś z takim ulgą, że już nie, uf, nie przerywałem z bólem, no, ale, już widziałem, co ale widziałem. nie, nawet grało mi się dosyć dobrze mimo tego, że przecież ta gra, ten silnik jest absolutnie straszny i to, że oni na tym cały czas nadbudowują to jest okropne w Skyrimie jest w sumie niewiele lepiej znaczy, no, jest duża różnica oczywiście, ale to jeszcze jest mało w sensie, w sensie technicznym, w sensie animacji i tak dalej w sensie jakości fabuły to już w ogóle Natomiast, natomiast, um, grając w Fallouta trzeciego dosz doszedłem do takiego śmiesznego wniosku, że panowie się tak, um, panowie się tak strasznie skupili na tym, um, żeby przenieść um, grafikę z 2D w 3D, bo oni de facto mieli, to, mieli bardzo dobre materiały, bo to wiesz o tym, że oni mieli całe, mm -hmm. całe to Fallout Bible i tak dalej, wszystkie materiały, bo oni, oni dostali, znaczy dostali, no kupili, tak? Po, po bankructwie. Tak. A Black Isle. I oni to zrobili świetnie. Pomijając tam, powiedzmy, te troszkę niższej rozdzielczości tekstury, nie mogli tego zrobić troszkę lepiej. Ale no i tak na pewno gdzieś mają te modele w wersji takiej konkretnej, że jeszcze przez ładnych parę lat będzie można to gdzieś tam wciskać. Natomiast natomiast oni się tak bardzo zafiksowali na tym, żeby ludzie im nie powiedzieli, że to nie jest Fallout, bo to już jest w 3D. Przy czym i tak, tak. wszyscy im powiedzieli, że to nie jest Fallout. Oni się tak zafiksowali na tej koncepcji przenoszenia tych klotków, bo to bo, z czego był Fallout zbudowany. Tak naprawdę z takich klocuszków właśnie. Mhm. Że oni jakby nie nie złapali tego momentu, nie, nie zastanowili się ni w ogóle nad tym, że kurczę, to nie do końca pasuje do 3D takie budowanie. Te wszystkie fabryki, te wszystkie podziemne kompleksy, nawet te tunele, to wszystko jest tak mhm. um, architektonicznie sztuczne. To w ogóle nie jest, znaczy to organiczne to jest na takiej zasadzie, że jest zasypane gruzem i tak dalej, tak dalej. ale to nie ma w sobie nic organicznego. Te wszystkie takie e, kręte korytarzyki, czy te galeryjki w tych takich opuszczonych fabrykach, zakładach, niezakładach, to wszystko jest, ma tak abstrakcyjną konstrukcję, podobną właśnie troszkę do do tego, mhm. co, co, co mieliśmy w poprzednich falloutach, w sensie w jedence w jeden i dwójce. A, tylko, że to się kompletnie nie trzyma kupy jako, jako sensowny świat y, y, widziany o, z pierwszej osoby. Jeszcze powiedzmy te, mhm. ten obszar zewnętrzny jako tako. No bo on, bo on musiał mm -hmm. tu być jakoś architekonicznie, musiało się to jakoś trzymać. Oczkolwiek też jest oczywiście problem z tym, że on jest po prostu nudny. <grych> no bo to mm -hmm. są tylko te takie pagórki i wypiętrzenia i to już to już lepiej poszło panom z Obsidianu, w sensie, że tam że, ta, że to, co widzisz w ramach tego rozpościerającego się horyzontu, tam jest troszkę więcej takich znaków, wiesz, punktów orientacyjnych. A tutaj tutaj jest duży problem z Falloutem żeby No ja jestem dlatego właśnie bardzo ciekawy, co oni się nauczyli, Mam, selekcji, nadzieję, Mam nadzieję, że się czegoś nauczyli. Przepraszam, Fallout 3, New Vegas i właściwie... Sky. Czy New Vegas to nie, bo New Vegas to robił Obsidian, to wiesz, to oni nie tylko oddali się... No, ale w tym sensie, że, no wiesz, oni na pewno wyciągnęli ja, czy Zobaczyli, którego, że ktoś że może to zrobić dużo lepiej. O, tak, tak. Tak, tak, New Vegas jakby spotkało się z dużo większą akceptacją fanów niż Oczywiście, Fallout 3. Oczywiście, że tak. I, i to też że to wynika też z tego, że jakby gdzieś tam Ludzie, którzy pracują w Oksydianie... No, no to jest część blakają, no to są... Są związani, tak, ze, ze starymi falotami, jakby oni duszą, mają wiedzą, co trzeba robić w tej grze, no nie, żeby zaskarbić sobie tą sympatię ludzi i na co, na co stawiać, nie, jaki element, no, nie, co... W, dlaczego fabuła jest tak istotna, dlaczego postacie są bardziej istotne niż na przykład, nie czasami miejscówki, które ty odwiedzasz, mimo że... I, i, I Fallout New Vegas było dużo ciekawych miejsc. E, mi się bardzo podobał ten, ten taki zagajnik, prawda? Te, tam, gdzie, gdzie jest, e, e, te, jakby to powiedzieć, taki, taka, taka polana, że to ten, ten, ten, ten dom i dużo zieleni w środku takiego e, łańcucha. A jest coś takiego, nie, tak, w, tak, tak, tak. Pamiętasz na pewno. wypadło mi zupełnie z głowy ta nazwa, no nie, i też, tam też, imię tego supermutanta, którego tam poznajesz. nie pamiętam, ale faktycznie nie było... A to nie była ale, cała ale, taka ale wioska przypadkiem? Tak... Kawioska w górach? No to mogło być właśnie w tym miejscu, nie? Ale właśnie to jest to, że ja uwielbiam właśnie, też odkrywać takie miejsca, ale to wszystko musi mieć jakieś takie ręce i nogi. I wydaje mi się, że Fallout 4, mimo że jest robiony przez tych ludzi, którzy byli Fallouta trzeciego, ale jednocześnie też robili Skyrima i mają. W którym wątek fabularny jest rne, absolutnie z dupy, przepraszam, za określenie. Jest no tak, ale, bez, jest ale, dużo ale, mnóstwo mi... wątków pobocznych ale właśnie mi chodzi o te wątki poboczne, że że ja się bawię w takiego małego odkrywce, który nagle pojawia się w miejscu, w którym, w którym trafił nie dlatego, że ktoś mu powiedział idź do punktu mapy XY i tam i tam zaczynać, tylko po prostu ja żyłem w tym świecie. Tak, no właśnie to jest, to jest I, ciekawe, i... bo um, nie wiem, czy też miałeś takie poczucie, jak wracamy do Skyrim'a, że oprócz tego, że to był ładnie wymodelowany świat zewnętrzny, który już miał jakąś tam charakterystykę i już był, to bardziej bardziej się czuło, że to jest miejsce, a nie po prostu jakieś tak. korytarze pomalowane w coś tam, jak to mówi Beniek, mhm. um, to kurczę, coś chciałem powiedzieć i mi wleciało z głowy, bo się spojrzałem na monitor. To było głupie. Ale dla mnie istotne jest to, że, że masz w, tym, w Skyrimie przynajmniej jakby. Ja już nie pamiętam dokładnie. już wiem, czy, co chciałem powiedzieć, czy... ale może dokończę. No. No. Nie chodziło o to, że w Skyrimie ja nie pamiętam, czy wątek główny wymagał, żebyś musiał reagować na wszystko, jakby to było, wiesz, jakby za pięć dwunasta właśnie wszystko Nie, się tam przez czas się zatrzymał w, w ogóle, miejscu, jakby co, i czekał na twój... No wiesz, bo chodzi o to, że tak, że, że ty masz być gotowy na zakończenie, a nie, że zakończenie jest ustalone i musisz się spieszyć, bo tak jak y, ludzie zarzucają Mass Effect 3, ja też miałem z tym problem, że wiemy, że Ziemia jest właściwie... Y, y, praktycznie już zniszczona. Widzimy przecież żniwiarze, te wielkie statki, które niszczą i to jest tak sukcesywnie z taką szybkością, a ty masz czas, żeby, wiesz, załatwiać różne pierdoły w galaktyce, kiedy, kiedy twoją główną misją jest ocalić no Ziemię. Tak, no to jest to, jest to, to nie bez sensu, zgadza się. A na przykład w Wiedźminie udało się rozwiązać, na przykład, bo inny przykład, że Wiedźminie 3 też w Wiedźminie też z otwartym światem, też z misją główną udało się rozwiązać na tyle, że ty wiesz, co, co masz zrobić, ty wiesz, że ten... Ale nie masz jakby takiego sposobu, no nie, że, musisz, że musisz, możesz coś przyspieszyć. W sensie, że, że nie ma takiego momentu, że jeśli czegoś zaraz nie zrobisz, to masz takie wrażenie, że zaraz po prostu świat eksploduje. Nie, nie, nie. Wiesz, że ten wątek jest czasowo tak skonstruowany, że ktoś po prostu może... Ja nie chcę wchodzić w no, szczegóły, ale nie musisz y, y, myśleć o tym wątku jako, jako czymś, co jeśli zaraz się tym nie zajmiesz, to właściwie będzie koniec świata. To właśnie nie? to jest chyba najciekawsze w Wiedźminie, to z tego co czytam, czytałem już regularnie w Kito, i to jest kwestia, która się pojawiła w, właśnie w ładnych kilku artykułach, że Wiedźmin jest, trzeci jest o tyle fajną postacią, w stosunku właśnie na przykład do takiego kultowego bohatera, czy samotnego herosa w większości grach Bioware, czy, czy właśnie Bethesdy, że... Mhm. On nie jest tak naprawdę wielkim herosem, Tak on, on ma swój konkretny zawód, owszem, zna tutaj jakiegoś jednego króla, drugiego i tak dalej, ma jakieś tam koneksje. Natomiast on jest po prostu gościem, który odwala taką i taką robotę i świat jest pokazany z jego perspektywy i on się nie rzuca na tak. to, żeby na przykład właśnie ten świat ratować w takim sensie absolutnym. Um, Ale z drugiej strony on też jest rozpoznawany właściwie wiesz, dzięki Jaskrowi i jego balladom, zgadza się, zgadza się. Wiedźmin Gerald jest postacią właśnie taką y, y, przez niektórych... On jest, on jest dobrze rozpropagowany e, medialnie, e, tak, ale to w książkach te... też było, tak, tak, tak, tak że, ten, że, że tak, pojawiało dokładnie. się coś takiego, że właśnie wiadomo, no ballady są dużo dużo bardziej rozbuchane, jeśli chodzi o fantazję, tak? niż rzeczywistość, dokładnie. natomiast on zawsze był takim człowiekiem, którym, który miał głowę na karku, człowiekiem mm -hmm. Ale też jednocześnie taki Forrest Gump, który troszkę po prostu tak. wszystkie istotne postacie w historii miał okazję tak, poznać. Tak, Ale nie. powiedzmy, że z racji, z racji samego humoru jakby traktujesz to właśnie z takim lekkim przymierzeniem mm. oka. Natomiast, to co było dla mnie problematyczne w Skyrimie, to raz, że ten świat czekający na twój, wiesz, wstrzymujący oddech, na twój, na twój kolejny ruch, ale widać było, że oni nie umieli tam wielu rzeczy pokazać w sposób wizualny. To znaczy, tam bardzo dużo mm -hmm. w tekstach, w dialogach, w monologach, w zasadzie, w języku jest o tym, że tutaj było coś potężnego, jakaś super siła, albo że ty jesteś jakimś super potężnym bohaterem, po czym odbywa się jedna krótka, bardzo taka bardzo taka przyziemna, taka przaśna animacja, mm -hmm. że dostajesz ten głos od tam na przykład tego mędrca. To jest tak. takie nie ma kompletnie, nie, no. nie czujesz tego kompletnie, nie, nie jesteś zanurzony w tym, ale... ale ale on ci mówi, że ty jesteś teraz super wszechpotężny, mm -hmm. a w ogóle jesteśmy w super pradawnym, zajebistym, za przeproszeniem, miejscu. Ale też Cała, jest tak, Cały że wątek główny by... się opiera na czymś takim. Masz to kiepskie prawda, animacje, jakieś te śp... efekty cząsteczkowe uh, i te, to wszystko ma taką skalę. No niby ten świat jest duży, w sensie można sobie rzeczywiście po nim łazić. No właśnie, on jest taki piękny. On jest mi się to właśnie podoba, że on jest taki piękny. Natomiast taki, natomiast masz takie gombrowiczowskie, je, wiesz, no jak zachwyca, jak nie zachwyca, bo po prostu nie zachwyca. No, no. I to jest to, co, czego ja się boję ewentualnie w Falloutie no. czwartym, że to będzie takie, że znowu mi ktoś będzie opowiadał, że to wszystko jest takie legendarne, przedwieczne. No nie, nie, nie wiadomo, że nie tym, nie tym słownikiem, bo no, to nie, bo ja to się, nie fantazja, to, to, ale, tam. ale wiesz, że... Plus, plus no, jeśli odniesiemy się na przykład do, do fabuły Fallouta trzeciego, to no, to też było strasznie słabo z tym z tym głównym wątkiem. To na siłę próba przeniesienia no. tego water waterchipa jakby w realia tego... Tak, znajdź ojca. Z, znajdź ojca, tak. który, który sobie wymyślił, że, że będzie, że oczyści rzekę, która tak naprawdę nie jest to nikomu potrzebne, bo z tego, co pamiętam, to ci no Mr. Handy, te robociki, one miały, jak sobie kupiłeś ten dom tam, nie wiem, czy w Megatonie, czy gdzieś indziej, to mogłeś mieć tego robota Mr. handy, który potrafił syntetyzować wodę czystą. <głos> Więc wystarczyło tak naprawdę no. przeprogramować te wszystkie roboty. <głos> no, ale to już są takie... <głos> trochę jak water chip w jedynce i water chip w dwójce, no nie? Potraktowanie tak. tematu. Tylko, że tutaj zrobili to w jednej grze, kiedy to, i okazuje się, że to Troszka, nie taki trochę na takiej zasadzie, jakby wiesz, jakby, nie wiem, na... może mieli wcześniej pomysł taki, żeby zrobić to gdzieś na pustyni, ale co, ale potem nagle coś stwierdzić, wiecie co, nie możemy tego zrobić na pustyni, trzeba to zrobić w Waszyngtonie. No. Y no dobra, to zamienimy to na rzekę i coś tam jakoś tak wiesz. Jedyne moje obawy, jeśli chodzi o Fallout 4 tak naprawdę, to są rzeczy, które wspomniałem właśnie w poprzednim odcinku, rozmawiałem z Benkiem, że ja nie chcę, żeby takie elementy jak budowanie bazy i jakiś taki crafting, że mogę sobie wieżyczkę postawić i tak dalej się bronić, że taka, taki tower defense, żeby on mnie gdzieś odciągał. No właśnie, od bo to wygląda gry. fajnie ja tak rozumiem, że to są fajne to są rzeczy, śmieszne, gdzieś tam, tam. masz wrzucone tak, ale to przecież to nie, nie to stanowi o sile e, Falauta, nie, nie to jest istotne, żeby sobie tworzyć jakąś wioskę, którą będziesz bronił za pomocą właśnie wieżyczek, które sam stworzysz, bo e, nie, pamiętasz jak w, w Assassin's Creedzie kiedy już nie mogli po prostu na się, co możemy nowego wprowadzić. Uh -huh. I w pewnym momencie wprowadzili Tower Defense. Chyba, chyba nie doszedłem do tego pamiętasz. momentu. Ja doszedłem do tego momentu, kiedy jest to wynajmowanie jest... złodziei i tam jakieś takie właśnie też taki manager, taki thief manager. No tak, ale to, to jest coś takiego, co po prostu wchodzisz tam do tego, wiesz, do tej e, budki z gołębiami, no nie otwierasz ten e, gołębnik, rozdzierasz to zadania i zapominasz. I to się przydaje dlatego, że ci twoi e, e, później e, zabójcy w grze no, ten, ten element ich doświadczenia no, nie powoduje, że, no, że trudniej ich zabić, są bardziej pomocni, no, jest, jest, jest jakiś sens. A tutaj mi się nie udało tego dojść. To, to też w jakiś stopniu niby rozwija ich, ale to jest naprawdę czysty tower defense. Bronisz, stawiasz jakieś barykady, stawiasz ruszników, jakiś, jakiś armat i to jest cała, cała, y, taka dodatkowa gra, która jest zupełnie niepotrzebna. Bez tego by się gra totalnie obeszła, a, dla nich to jest tylko taki powód, że zobaczcie, jeszcze mamy jakiś nowy element rozgrywki. No nie interesują się, no co to za element? No i okazuje się, że to jest bzdura element. Chociaż nie wątpię, że sami jacyś fanatycy, którzy po prostu się burzą, mówią, że to jest najlepszy element, bo w ogóle uwielbią ta różnica, jak kto grał w Assassin's Creed. Ja Game miałem ten problem na przykład w tym, w, w przywoływanym wcześniej e, MGS Peace Walker, bo tam też jest taki element, tylko że to, e, on jest, wydaje mi się, sobie na tyle fajnie, że to może być jeszcze atrakcyjne, to znaczy, tam masz ten element właśnie tworzenia tej, tej bazy wojskowej na platformie wiertniczej i tam też masz taki element zbierania jakby ludzi, żołnierzy i oni też mają statystyki i możesz na przykład później powtarzać tę misję, które robiłeś Snake'em tymi ludźmi i podwyższasz im, im statystyki oni są oczywiście trochę słabsi albo są silniejsi w innych rejonach, chociaż nie, Snake tam jest chyba super i ma chyba wszystkie wymaksowane stacje, tak. natomiast natomiast oni mają troszkę gorzej już jeśli chodzi o życie, wytrzymałość i tak dalej. No w każdym razie tam też jest taki, tam jest element takiego, coś pomiędzy takim japońskim RP-owym grindem, a właśnie, a takim menedżerem mm -hmm. piłkarskim, no nie tak. Z możliwością gry na żywo mm -hmm. jednak, czyli trochę jak FIFA, tylko trochę w gorszej w grafice. Wiesz, masz... Ale to było fajne. Wydaje mi się, że to było zrobione na takiej, mm -hmm. przynajmniej dla mnie, to było na takiej zasadzie, że mogłem sobie czas do czasu to włączyć i, i to nie przeszkadzało, nie przesłaniało jakby całości. Tak, tak, tak, tak, tak. No. I jeszcze, jeszcze na parę miesięcy zostało do, do, do, premiery. Być może yy, te nasze obawy zostaną rozwiane i okaże się, że Fallout 4 będzie, the new best thing. No, by tak było, bo nie, nie ja. wiem, kto pracuje konkretnie. Czy to jest cały czas ta sama ekipa, bo jeśli tak, to. Todd Howard. On, on jest, on, jego, wiem, że on jest dyrektorem, znaczy dyrektorem, no, kierownikiem zespołu, tak? Reżyserem? Reżyserem w tej gry, czy jak to się tam nazywa. No to wiesz, jak to się mówi, dyrektor kreatywny no, tak, tak, tak. pewnie i tak. główny szef projektu. I ja co bym osobiście wolał, żeby tak. to robił jednak Obsidian tudzież chociażby miał ekipę od Obsidiana, no bo oni pokazali po, na New Vegas, że, że, że jakby mm -hmm. no, chociażby z racji tego, że tam jest... Oni pracują nad Fallout New, New York. <laughs> Mogli pracować ciekawe. nad czymś, bo, bo, bo oni pokazali właśnie, że można jednak nawet na tym leciwym silniku można, można wrócić do a do tego, co jest stanowi no, to chyba teraz się zajął własnymi jakimiś projektami i tymi takimi rzeczami z Kickstarter'a, więc... No tak, ja jeszcze nie grałem w Pillars no, of Eternity i też mam ochotę zagrać. To ja zacząłem, ale też oderwał mnie Wiedźmin, więc pewnie muszę w końcu... To za do dużo dobrych hertaków i... wyszło w tym roku. Tak, dokładnie. I to jest optymistyczna bardzo e, informacja. Niektóre RPG będą miały swoją odświeżoną wersję, w tym e, Wasteland 2 i e, Divinity Original Sin będą miały wersję właśnie odświeżoną, ze względu na to, że po pierwsze, a, wychodzą na konsolę, no i, no i to już będzie, oprócz tego obsługa pada, ale to, że będą miały też e, jakby poprawioną grafikę, to mnie najbardziej. No jestem ciekaw, bo... E, intryguje. Z Wastelandem jest to... Znaczy problem, nie wiem na ile to jest problem, ale zauważyłeś, że na przykład na silniku Unity nie ma rozbudowanych gier, w sensie takich wielkich, wielkich. A Wasteland jest taką grą, on jest na silniku Unity zrobiony. I jestem, jestem no to... ciekaw, jestem ciekaw, jak to wypadnie. A przecież Wasteland 2 jest pełen bugów, znaczy był, nie wiem jak teraz. No tak. Więc e, liczę, liczę na mniej gliczy i będzie będzie ok. No ja, ja po prostu odłożyłem Wasteland 2 dlatego, że w pewnym momencie doszedłem związku, że ta gra mnie nie wciąga e, jak, jak, jak wciąga mnie falauty. Właśnie tam gdzieś jednak brakowało o, e, gdzieś w Wasteland 2 brakuje mi po prostu takiej motywacji dla której ja wiem, że muszę przejść do przodu, no. wiesz. E, e, bo, bo to jest to, że musisz mieć jakiś główny wątek, który jest naprawdę dla ciebie istotny. Albo kilka wątków, no to, co jeden główny, bo na przykład wiesz, no, to co to, co robiło Obsidian na przykład z tymi dodatkami, że w e, podstawce już masz zapowiedziane pewne rzeczy, które się potem dzieją w dodatkach, łącznie z ostatnim, tak? Na przykład ta postać tego kuriera. Mm -hmm. e, I to był absolutnie tak. fantastyczny dodatek. E, Lonesome Road się to chyba nazywało. E, mm -hmm. wy, i, który de facto wykorzystuje właśnie takie fajne rzeczy, w sensie mechaniki tego silnika, no tutaj nie da się za dużo tego, z tego wycisnąć, a, a udało im się zrobić tak kapitalny dialog na koniec po prostu, od którego zależy de facto, czy część, czy tam wybrane chyba. Znaczy, musisz mieć chyba odpowiednią, odpowiednią liczbę punktów, oczywiście, w umiejętność um, retoryki, ale um, możesz w jakiś tam sposób zbombardować fragment otoczenia głowicami nuklearnymi z podstawki. Mm -hmm. możesz oczywiście w ogóle tego nie zrobić ale to trzeba mieć chyba speech na 99% tak. albo coś takiego <śmiech> <śmiech> ale, <śmiech> ale sama ta wymiana dialogów pra była prawie tak fantastyczna jak ten jak um, grałeś w Alpha Protocol grałeś. Brałem, tam grałem tam jest pod koniec, pod koniec gry jak się znowu ucieka z tej bazy jest taka fantastyczna wymiana zdań z Parkerem jeśli masz odpowiednią ilość mm -hmm. danych w jego dossier i w oj, jeszcze w dossier paru osób to jesteś w stanie go podpuścić tak żeby on się wygadał o co chodzi jest to absolutnie przecudowne. Nie. I to jest, że tak powiem, second best thing, czy next best thing. to jest najlepsze właśnie w Alfa Protokole jak, jak takie elementy, takie drobne rzeczy, zmieniają w ogóle też i wydźwięk, i zakończenie. Bo ja na przykład wydawało mi się, że, że miałem w jakimś aspekcie, no nie, wszystko bardzo podobnie jak inna osoba, a później się okazuje, to, ale jak to? Ta, ta osoba ci przeżyła i ty z nią tam gdzieś w stronę zachodzącego. Na przykład, Mówię, what the heck, no nie? U mnie to jednak, wiesz, skończyło się bardziej tak tragicznie, nie? W tym sensie, wiesz, melodramatycznie, a tu proszę. Widzisz, Alfa Protokolu, ja nie wiem, czy ta gra nie, nie doczeka się jakiejś wersji remastered. Wie, ale to Sega, ale niestety, to będzie problem. Ale gdzieś tam chyba, ale mogłaby. Y, wiem, że czy na Steamie ona jakby wróciła, wiesz? I ona się nawet pojawiła chyba u mnie na, na, tych, na tych zakładkach. De, jako, jako, takie sugerowane gry. No więc... to jest, to jest, to jest straszne, strasznie zmarnowany potencjał. Znaczy inaczej, w tej warstwie właśnie, e, fabularnej, w kwestii dialogów i to, że ta gra jest, a to już rozmawialiśmy dawno temu, tak? Że, że to, że to naprawdę tak. jest gra o, to naprawdę jest gra o szpiegach. To naprawdę jest gra o tym, że, mm. e, że wiedza, że informacja daje władzę. Bo im więcej masz tych informacji wyciągniętych z dialogów, wyciągniętych, znalezionych w ramach dossier, tym masz większą władzę nad postaciami, z którymi wchodzisz w interakcje, które się pojawiają w ramach fabuły. E, mm. I to jest zrobione fenomenalnie. Natomiast no, ta gra się rozjeżdża strasznie ze względu na i grafikę, i sterowanie, i... No i te bugi. Znaczy, które... ja nie miałem, tego, ja ja na nie na miałem, też miałem dużo. nie miałem tyle bugów, ale... Tak, ale, ja ale słyszałem też różne że, że rzeczywiście coś tam musi być. Dobrze, Piotrze, dziękuję ci tutaj za, za długą rozmowę. Nawet dłuższą, bo Chyba tak. bo wakacyjnie, wiadomo, jest tych tematów mniej, ale jednak... Było bardzo ciekawe. Dużo staroci przywołaliśmy miał, się w tego Tak, no cały czas polecam Alfa Protocol, mm. prawda? Tak, tak, proponują się pod... mimo, mimo swoich pewnie, lat. Ko pewnie kosztuje grosze, proponują się, się przemoc. No, nawet na padzie da się grać. W zasadzie chyba nawet bardziej się da I... grać na padzie niż na tym. I ciekawie jestem czy jakieś mody, nie wiesz, do, które by poprawiały To jest teoretycznie Engine 3 w takiej bardzo wczesnej wersji, więc może, może. Dokładnie. Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom, że y, y, lubią nas na Facebooku, komentują, polecają znajomym. E, żegnam się ja, Dachman. Dziękuję ci ja jeszcze dziękuję raz. Dziękuję Do usłyszenia za tydzień. Hej.